Witam Fantasmagiera, podcast o grach komputerowych, konsolowych, ale i nie tylko. Odcinek 644. Ja nazywam się Damian Paluchaka-Dachman i ze mną jest Rafał ściński -Klasika. Witaj, Rafale. Cześć, Damian. Dobry wieczór. Dzień dobry, słuchaczki, słuchacze. Witaj, e, witaj drogi Rafale. E, co u ciebie słychać? Jak, jak ci mijają wakacje? E... Pod, pod wieloma względami ciekawie, czy tak, tak średnio ciekawie? Wiesz, co dzisiaj mieliśmy? Dzisiaj, wczoraj, ten tydzień zaczął się tak deszczowo. Poniedziałek był upalny, a, a, a teraz wtorek i środa to tak coraz chłodniej, i dzisiaj cały dzień padał deszcz. Wybraliśmy mhm. się do, do centrum handlowego na y, wystawę Lego, mhm. ale jestem tak okrutnie zmęczony tym tłumem całym. Bo podejrzewam, że wszyscy to samo pomyśleli i w ten deszczowy dzień wybrali się do centrum handlowego, żeby tam dzieciaki się na placu krytym pobawiły i na przykład też słyszeli o tej wystawie Lego. Także był taki dziki tłum i taki, taki hardkorowy hałas. Mhm. Ale to była taka oficjalna wystawa Lego, z, czy to po prostu było taki, takie twórcze, że po prostu mamy klocki i budujemy z nich ciekawe światy. Spokojnie. Wiesz co, wydaje mi się, że to było takie półoficjalne. W sensie oni mieli, ogłaszali się w prasie i w internecie, że jedna z największych wystaw w, w takich chyba mobilnych w Polsce, że jest do końca wakacji. Mieli sklep Lego, ale nie wiem powiedzieć, czy to jest oficjalne, że to Lego i Legoland Dania przybyli mm -hmm. pieczątkę, ale były też takie budowle, które miały, były w Pisane w Księgę Rekordów Guinnessa, nie? Te najwyższe. Tam ta... widziałem, że jedno zdjęcie mi tak pokazałeś, że, że dzieło było takie zlokalizowane. Tak. Więc być może był, nawet był polskich twórców. Geralt, Płotka i Utopce. Także mhm. taka spora diorama i to nie były... Geralt i Płotka to nie były figurki, tylko to były zbudowane takie powiedzmy 22-25 centymetrowe postaci z klocków mhm. całe. Wiesz co? Było trochę takich oryginalnych zestawów ciekawszych, tych takich dużych, typu jakaś tam kamienica Marvela, kamienica Ghostbusters. Było trochę takich zestawów myślę, że bardzo limitowanych, jakieś takie ruchome Fajne, fajne zestawy i były te takie duże dioramy, które budowane były własnym sumptem. To były na pewno ten świat Świnki Pepy, świat Psiego Patrolu, który robił tam myślę dla dzieciaków największą frajdę, ale też był Jurajski Park, czy tam Jurassic World. Były trochę takiej edukacji, tam były całka poświęcona ludzkiemu ciału, wynalazkom, ale generalnie no to, to wiesz... Na przykład ja jak. jeszcze byłeś usatysfakcjonowany, te... bo pewnie dzieciakom to się podobało, ale taki... Bo jeszcze był Do... taki całkiem spory, spory kącik, gdzie można było budować. Zamiamu ja, i tych dzieci było naprawdę e, sporo, mniejszych, większych, te, tych klocków też było sporo. Mm, także sobie tam można było pobudować z kimś coś. A, wiesz, mm -hmm. My widzieliśmy te prywatne kolekcje, na przykład Star Wars, nie? Z tymi gigantycznymi modelami LEGO, które były mm, też. Niekoniecznie zestawami, um, bo ja dobrze kojarzę. Ty widziałeś te takie Lego, statki, tam te niszczyciele i tak dalej. X-Wingi i tie fightery. Czy, czy to widziałeś te modele, które. Ja się zastanawiam, czy teraz... to były z Lego, czy to były rzeczywiście z, z jakiegoś tam tworzywa robione? Bo mi się wydaje, że to było Lego, ale teraz nie jestem na 100% pewien, jak to o tym mówię. A ja na pewno widziałem. I, takie... yy, ale to jest nie wiem, czy, tam, czy to jest to, bo teraz sobie próbuję przypomnieć, czy na pixelu. Parę lat temu była taka fantastyczna wystawa modeli, takich dwóch uh -huh. braci. Oh. Nie? I zastanawiam się, czy to było Lego teraz, jak to mówisz, czy to były modele wykonane ręcznie. I jak, jak pamiętam, to mi się wydawało, że to było znaczy ręcznie, w sensie że to się To, to tworzyło, modele. Tak, mogło to być tak. modele, wiesz? Ja widziałem takie, taką kolekcję, yy, gdzie były modele robione z Lego jeszcze w latach, tam ten człowiek yy, zaczął budować to jeszcze zanim Lego miało oficjalnie modele Star Wars i, i ja, ja widziałem wiesz tam masę, masę statków różnych budowanych właśnie z tych klocków i wiesz, wtedy byłem dużo młodszy, jeszcze trzydziestki wtedy nie miałem, więc to na mnie zrobiło wtedy też wrażenie. Teraz, wiesz, ja się cieszyłem, że, że możemy sobie popatrzeć, moja córka była, ona jest bardziej w Playmobil niż w Lego długi okres czasu Lego gardziła, nie? Teraz się trochę zmieniło, także yy, cieszyłem się, że, że ją to trochę interesuje, że to nie jest jakiś tam fanaberia starego, chodź, zabiorę cię i wiesz, i Ach, tylko, tak. także ja miałem frajdę, że moje dziecko się cieszyło, nie, ja sobie pocieszyłem oczy, dużo widziałem rzeczy, takich technik sobie podejrzałem, e, bo teraz składamy w domu te kwiatki, nie? E, z tych zestawów Lego, kilka dostała tam Pierwszy, czy to drugi zestaw od cioci i tych kwiatków trochę mamy. I wiesz, tam są ciekawe techniki zastosowane. Mm -hmm. Które jako dziecko, kiedy składałem te moje Lego, to, to w ogóle nie, nie, nie myślałem, że tak by można było coś robić. Um, I też sobie po, po, po, podglądałem r, różne techniki budowania i to, to naprawdę tam ludzie wymyślają masę rzeczy. No nie wiem, czy że taki program Lego Master jest chyba taki miałem kilka sezonów. Nie wiem właśnie, tak, na którym zdarzało się, czy że, Tak, u nas na TVN zdarzało mi się coś tam obejrzeć, ale nie śledziłem tego jakoś szalenie, bo em, to wypadało w piątki o 20. Chyba, ja, prawda? Nie, w kojarzy... nie nie, niedzielę o 20. O, w niedzielę o 20, a my w tamtym okresie, jak to leciało, to nagrywaliśmy dosyć aktywnie Radio SK i te wszystkie podcasty o dzieciach o i to zawsze było ten wieczór niedzielny, bo wtedy wszyscy trzej mieliśmy czas. Ja, Rychu i Mando i słuchaczy odsyłam do bardzo fajnego podcastu o Stevenie Kingu, o całej jego twórczości, Radio SK. Dlatego, tak, że to jest właśnie SK, a K. nie SK, tak radio, takie radio dosyć popularne. Mhm. No tak. ale tam Lego Masters, to akurat było, było tyle ciekawe, że tam y, no, mieli ograniczony czas. Zwykle to było kilka godzin, ale zawsze to było udramatyzowane. I czasami naprawdę zdarzali się ludzie, no czasami nawet y, często, y, z takim zacięciem architektonicznym i oni naprawdę tworzyli fantastyczne takie dioramy. że mieli coś stworzyć, to, to naprawdę robili niezwykłe rzeczy. I też to już było tak, że, że oni mieli tą, tą umiejętność y, Takiego, wiesz, wieli, wiedzieli jakie klocki potrzebują, bo tam mieli oczywiście nieograniczone te, te możliwości i robi fajne, fajne rzeczy. Ale wiesz, wspomniałeś y Park Jurajski, y nie wiem jak... jak Specjalnie ci... zrobiłem, żebyś miał taki ładny ten podejście. Tak, ta, ja chciałem się tak... zapytać, czy byłeś w końcu, byliście w kinie? Nie, tam, bo nie, nie miałeś... wiesz co, nie, nie nadrobiłem Dominion. Mm -hmm. To była ta szósta część, prawda? Znaczy trzecia World'a. Nie nie tak, że, że nic byś nie stracił, wiesz, nie, nie oglądając tego Dominion, bo ja uważam, że Dominion to, to miał być taki serwis, bo to był ten ostatni. I oni po prostu zebrali i z tego Jurassic Park, i z, i z klasycznego, i z Jurassic World, czyli tej, tej nowej trylogii, albo no teraz już trylogii, nie, ale z tej nowej e, odsłony, tego, tego rebootu, tych wszystkich aktorów i niestety dodali jeszcze kolejnych, i stworzył się taki e, mismasz postaci. Tyle tam było przepakowanej takiej niepotrzebnej interakcji z tymi wszystkimi e, i gwiazdami poprzednich części i, i, i tymi nowymi, że uważam, że po prostu pomimo też dosyć słabej jakby fabuły, no to ta, ten, ten Dominion był taki niestrawny. I tylko wiesz, miłość do dinozaurów powoduje, że idziesz do, na ten film do kina i, i jesteś ciekawy, co nowego zrobił I ten rebirth, e, czyli odrodzenie Mm -hmm. Czyli ten najnowszy Jurassic World, to też jest jakieś takie nowe otwarcie. Czyli zamykamy, nie ma w ogóle nawiązań praktycznie do, do, do poprzednich e, Oczywiście to jest to samo uniwersum, więc tam jakieś e, pewne nawiązania są, ale ten film, i on jest zrobiony, to w napisach końcowych dopiero jak zauważyłem, bo wcześniej po prostu nie zwróciłem na to uwagi, przez Garetha Edwardsa. Czyli chyba, tu możemy poprawić, ale gościa na przykład odgodzili nie? I, i tej, tej nowej. Więc jakby on umie w Monster Movies, że mhm. tak wrażę. Ale no, ten, ten film miał być taki podwójny, nie? że odrodzenie, czyli odrodzenie w ogóle serii. Mhm. No i odrodzenie, taki, taki dodatkowy tytuł w tym wszystkim. Ale moim zdaniem, przedobrzyli w kilku aspektach. Niestety, yy, znudziły im się normalne dinozaury. Normalne, czyli te tradycyjne dinozaury. Te dinozaury, które my znamy, czyli triceratopsy. Nie, brontozaury, yy, veriociraptory, T-Rexy i tak dalej, i tak dalej. I oni tutaj wymyślili, że stworzą nowe dinozaury. Jest dużo dinozaurów, które oczywiście rozpoznajesz, no, pojawia się też T-Rex, ale generalnie mamy do czynienia po prostu z, z, z, z filmem, który bliżej byłby nie wiem, yy, kolejnej części School Island, Island, wiesz, z King Kongiem, gdzie, gdzie masz po prostu takie bestie tego, tego, tego, tego, tego świata pod ziemią, gdzie, gdzie tam no, bierzesz pod uwagę, że to, że, to, że to są po prostu twory nowe, których, których nie masz. Tutaj tu tłumaczą, że tam po prostu próbowali bawić się w mutacje, żeby te... Bo to zawsze też było tak, i to było w tym w pierwszym Jurassic Park, że no, ludzie są znudzeni, oglądają tych takich zwyczajnych dinozaurów i chcą tej ekscytacji, tak? chcą tego lwa zobaczyć w, w tym muzeum, w zoo, tak? No to tutaj chcą zobaczyć tego T-Rexa, ale ten T-Rex już jest nie jest na tyle straszny, więc trzeba coś wymyślić nowego. I generalnie te, też takie to wyjście, nie, te fabularne bardzo mi się nie podoba. to jest takie otwarcie, że wszystko jest, zaczyna się od prologu 17 lat wcześniej. W laboratorium dochodzi do pewnego nieszczęścia. No i cały ten projekt zostaje tam powiedzmy porzucony. chce się przynosi powiedzmy współcześnie. No i mamy tam znowu historię trochę Przemieloną tego, co mieliśmy zwykle, czyli mamy kogoś bogatego, który ma jakiś interes. I to mi bardziej przypomina e, e, film e, e, Kongo. Nie wiem, czy kojarzysz. Tak, kojarzę. Też, kojarzę ta, na na ta, podstawie Kraytona. Mhm. Tak, że tam też. No i w ogóle bardzo. No to I tu Krayton, i tu Krayton właściwie, nie? I e, też jest kwestia tego, że e, jakaś, jakieś nie, bliżej nie nazwane firmy farmaceutyczne. Chcą uzyskać próbki, czy krwi, czy jakichś takich wiesz? Nie, nie posocza, bo to, to ciężko mi powiedzieć, sobie, co to dokładnie jest, ale to powiedzmy, że tam próbki krwi, ale nie z tych dinozaurów, które są w Zoo, gdzieś tam jeszcze można je od, z, znaleźć, no nie, na kontynencie. To muszą być te dinozaury jak największe, żyjące naturalnie blisko równika. No i zaczyna się ta przygoda, nie? Najpierw złożenie drużyny, najemniczka, którą gra Scarlett. Johansson i tam kilka innych postaci, też znanych aktorów, ale nikt nikt nie jest jakby takim, wiesz, ligowcem, który miałby jakby dźwignąć na swoich pracach, powiedzmy oprócz Scarlett Johansson, cały ten film, niestety on powtarza pewne schematy, ale nie robi tego tak dobrze, jak moim zdaniem robił to Anien Romulus, który też nawiązywał jakimiś scenami do, do poprzednich filmów, to tutaj mam nadzieję, że to tak średnio wychodzi, bo jesteś w stanie, powiedzmy, gdzieś tam dojrzeć jakiś, jakiś omarz, jakiś, jakąś scenę, która wygląda podobnie, ale, ale, ale całość, moim zdaniem, się nie broni za dobrze pod tym względem i cały czas tylko się łapiesz za głowę i po raz kolejny mamy do czynienia z ludźmi, którzy powinni być mega inteligentni, przygotowani do najcięższych wiesz, warunków, a jednak popełniają takie dosyć głupie błędy, i zachowują się po prostu tak nieracjonalnie. Ale to jest zawsze tak, że my to oglądamy z tego siedzenia, gdzie gdzie jesteśmy, gdzie mamy tą metę. Nie? Tak jak, e, prawda, Wes Craven e, w krzyku fantastycznie zdekonstruował ten te slasher, no nie? robiąc metę w meć, nie, jak to ładnie powiedzieć, ale, ale, wiesz, te wszystkie takie oklepane schematy, no nie, tutaj też się powtarzają, jeśli chodzi o ten gatunek. I szczerze mówiąc, mimo wszystko, tak jak wyszedłem z tego kina, jednak nadal były dinozaury. Trochę gorsze. Ten, ten najgorszy, najbardziej zły dinozaur moim zdaniem tutaj jest totalnie chybiona, e, chybiona, chybiony projekt. Jest. Na szczęście t gdzieś tam się pojawia, e, więc, więc nie jest tak, że mamy tylko po prostu wymyślone nowe, zmutowane dinozaury, tylko, tylko jest trochę klasyki. No i też to jest takie kino przygodowe. To jest takie przygodowe kino, gdzie, gdzie masz piękne zdjęcia, ładne miejsca i, i i koniec końców, nie mogę powiedzieć, że się jakoś źle bawiłem w kinie, ale to nie jest, to nie jest coś, co możemy powiedzieć, wreszcie udało się komuś obudzić we mnie tę tą miłość do dinozaurów, jaką miałem za dzieciaka, kiedy Spielberg po prostu rozbił bank nie? Parkiem Jurajskim. I, I to jest film, nie wiem, na, czy na poziomie po prostu e, tego pierwszego rebootu, tego Jurassic World, czy bardziej powiedzmy tej, tej kontynuacji, ale wiesz, no, gdzieś tam, no, nie, nawet taki komentarz jest w, w samym filmie na początku, bo oczywiście jednym z, z członków tej drużyny jest, jest naukowiec, paleontolog, który zajmuje się dinozaurami i niestety okazuje się, że te dinozaury już nie są takie popularne. Że muzeum, w którym są po prostu autentyczne, no, fantastyczne rzeczy nie, dla, dla ludzi, no bo przecież żyjemy w świecie, w którym te dinozaury już są, więc to nie jest tak, że trzeba tylko nie odkrywać na zasadzie tych kopalisk. W filmie się to przedstawia, że już nikt nie chce tych dinozaurów oglądać, nie? że nikt nie chce chodzić do, do muzeów, w całym tygodniu tam sprzedaje tylko kilkanaście biletów i tak dalej, tak dalej. Więc mógłby... ten punkt wyjścia też jest moim zdaniem trochę taki nieautentyczny. Szczególnie, że w ogóle jedna też z pierwszych scen y, takich y, po prologu, to jest taka, że, jeden, że właśnie ten y, przedstawiciel tej firmy farmaceutycznej, który organizuje tą grupę, no... U utknął w korku w Nowym Jorku, bo no, dinozaur, no nie wiem, brontozaur, no nie, czyli wiesz, słuchajcie, taki, z tych takich wielkich, z długimi szyjami, z długimi ogonami, e, gdzieś tam się przechadza jak, jak jakiś taki słoń w, m, przez, przez te wszystkie ulice. No, no, nie wiem, no, mam, mam wrażenie, że, że e, e, mogli to zrobić inaczej. Nie jestem ekspertem. <grym> W, w, w, powiedzmy w pisaniu scenariuszy, ale inaczej bym troszeczkę poprowadził to parę. I część postać bym wyrzucił. Wiesz? Nie, nie starałbym się na sile, wiesz? Znowu dawać, że musi być, muszą być dzieci, musi być w motyw jakiegoś dobrego ojca. No, to są takie niepotrzebne elementy, nie? takie, takie, które y, nie budują dobrze tej historii, tylko wiesz, że, okej, okay, jest coś takiego jak <śmiech> dzieci nie giną w filmach w dzisiejszych czasach, tak? Więc wiesz, że co by się nie działo, to to dziecko do końca najstraszniejsze kontakty z tymi dinozaurami przeżyje. Więc nie ma, nie ma jak to się ładnie też mówi, w fachowym języku tej stawki. I dlatego właśnie tak oglądałem ten film. Podobały mi się zdjęcia, podobał mi się klimat, ale, ale doszedłem do wniosku, że to jest jeszcze nie, nie to odrodzenie, na które, na które czekałem, więc... Więc nie mogę tak jakby z czystym sumieniem, z czystym sercem polecić. Aczkolwiek, wiesz, no, to jest też takie kino, które dobrze się ogląda na dużym ekranie. Nie? I, i, i, I przede wszystkim to jest to. No, ale to jest, to jest taka moja, to jest taki mój jedyny wkład kulturkowy, jeśli chodzi o kinematografię. Bo, bo, bo oczywiście też jestem w trybie wakacyjnym, więc czytam sobie książeczki różne, przygodowe. Ale to może o tym, jak będzie czas w końciku kulturalnym takim... Normalnym, później. To, to, to tutaj już ta dużo czasu zajęła akurat tym, tym parkiem, e, nie jurajskim, przepraszam, nie parkiem, tylko światem jurajskim e, odrodzenie. Więc, więc to, no, ale jeśli, jeśli e, nie wiem, zniechęciłem cię do, do, do, do obejrzenia tego filmu, to przepraszam, jeśli nie, nie no to ja myślę, że m, możesz też wyciągnąć podobne wnioski, no ale to, to, to z tym jeszcze poczekamy. Ehm. Z rzeczy takich y, smutnych. Nie mieliśmy okazji przedyskutować tych wszystkich y, okropień, które się wydarzyły, jeśli chodzi o świat gier. E, przede wszystkim związane z tym, że firmy po prostu y, no, redukują zatrudnienie. Kolejny, kolej, kolejny rok z rzędu dowiadujemy się, że po prostu y, kurczy się ta nasza branża, i, i ci, których na to stać, nie decydują się jednak, żeby, żeby optymalizować zyski. No i to chyba już ponad tydzień temu, prawda, gruchnęła ta wiadomość, że Microsoft zwalnia 9 tysięcy osób ponad, i bardzo duża część z tych pracowników jest właśnie z tych wszystkich studiów związanych właśnie z Xboxem, z Xbox Game Studio. Tam oczywiście podały konkretne nazwy, no nie, bo tam chyba nie wiem, jak się nazywają ci twórcy Perfect Dark, którzy pracowali nad Perfect Dark, że zamknięto to studio na i bo nie wiem, czy czy, czy, czy, czy. no w każdym razie zamknięto chyba, nie wiem, czy nie, nie skosowałem jakiś projekt Rare, albo czy nie zamknięto Rare, nie właśnie zamknięto tego, initiative o, tak się chyba nazywało to studio zamknięto initiative i niestety anulowano e, projekt e, Project Dark. I szczerze mówiąc, to e, jak sobie tak zacząłem myśleć o tym, to, to z jednej strony no, oni, oni pracowali nad tą grą bardzo długo. I, i nie wiem, czy nie za długo. Wiesz I, co, jakiś taki oni chyba powiem, nie się ten chyba nie. projekt, tak mi się wydaje, bo... No nie jestem na 100% pewien, ale... E... Tak mi się wydaje, że oni... Mm, to, to nie jest jakieś no, stare studio. Oni chyba powstali, żeby przejąć ten projekt. Teraz pewnie słuchacze mogą mnie poprawić. E, mhm. Na pewno y, Perfect Dark y, padło ofiarą, bo tam sześć, sześć studiów chyba było zamkniętych. Y, mhm. bo od, od tego całego, powiedzmy, przejęcia y, Dobrze mówię, bo no, bo inicjatyw było Tango Roundhouse ra, ra, Roundhouse Austin al, arcane nie. E, Alpha Dog były zwoln no Lionhead to było dużo wcześniej nie e... no właśnie znaczy to tak stopniowo nie że, że te, te studia po prostu yy, zaczęły znikać po prostu jedno za drugim ale nie ale po prostu jakby ta ostatnia wiadomość Wiąże się ogólnie z restrukturyzacjami w Microsoftie. Ale to sporo też. Microsoft ma te rekordowe zyski. I to jest właśnie, wiesz, takie dla mnie zastanawiające, że, że musiało się też jeszcze coś wydarzyć, że, że ten projekt, ze wszystkich, które mogły rokować, no doszli do wniosku, że tutaj nie ma sensu go, go, go ciągnąć. Nie? I zastanawiałem się, czy to może byłaby taka kwestia, że gra by w końcu wyszła, ale nie teraz, tylko za, za rok, za dwa i okazało się, że jest, jest rozczarowujący albo ma problemy takie jak miał Redfall. Eee. Podobno, pamiętasz ten gameplay, który był pokazywany, nie wiem, z, to było dwa lata temu? Mm -hmm. Teraz nie jestem na 100% pewien, bo no, nie wyczułem, że na... będziemy gadać, więc yy, nie zrobiłem sobie żadnej listy. Natomiast wydaje mi się, że yy, tam był jakiś mały skandal, że to wszystko, co pokazano podczas tego gameplayu, to było, nie był gotowy build, to nie był, tylko to było przygotowane, co, oni nie mieli tej gry, tylko to było, to było oszustwo, mm -hmm. nie? Jakieś takie... Yy, takie wyreżyserowane, wyreżyserowane doświadczenie, tak. że tak się... Że, tak. Yy, mm -hmm. Tam dosyć głośno o tym się mówiło. Ja, szczerze mówiąc, to jakoś szalenie nie zwracałem na to uwagi. Um, mm -hmm. Ale wydawało mi się, że, dobra, mamy te studie, które sobie tam, nie wiem, ym, działają pod, pod Microsoftem, ale na przykład taki, taka Bethesda i taki Zenimax są bezpieczne. Tu się okazuje, że yy, mhm. jakieś nowe MMO od Zenimaxu yy, odpadło. W sensie skasowali je ono jeszcze chyba nawet nie było ogłoszone. Mhm. Yy, Kurczę, teraz wydaje mi się, że mm, z związane z. Czy tam było jakieś takie act -tickie act -tickie wło, To tam padło po, na po, King, no na to, na to na to mobilne, że to tam też jakieś mm. spore zwolnienia. No i dla mnie to. W... Nie jest zaskoczenie specjalne. No, yy, Padł Skatebound, tak, wcześniej. Teraz Perfect Dark. Teraz jest bardzo ciekawe, co będzie się działo na przykład z takim. Fabled, to co będzie z kolejnymi Gearsami, bo um... znaczy te Gearsy, te, które mają być tym y, y, jakimś tam kolejnym remasterem tym razem y, znowu na, na, i na PlayStation 5, to to się pojawi, tak, bo to, to ich pewnie nie, nie kosztuje zbyt wiele, zresztą pewnie jakieś już testy są, nie, tam jakieś beta testy, multiplayer y, multiplayera i tak dalej, ale widzisz to jest ciekawe, bo to jest Scalebound to jest fantastyczny przykład, no nie? bo też mieliśmy do czynienia z grą, która nie była, która była dłuższego czasu gdzieś tam w jakimś y, No, y, Perfect Dark był zapowiedziany w 2020 roku. Nie? Mhm. Y, to studio, które właśnie initiative, ono powstało y, pod, pod y, tym Microsoftem. Tam y, Nie wiem, chyba y, przewodził mu y, gość, który wcześniej chyba był był e, też dyrektorem albo jakąś taką e, wysoko postawioną postacią w kles, e, Crystal Dynamics. Ten e, Crystal Dynamics też współpracowało e, z Iniciatywnie przy, przy tworzeniu Perfect Dark, więc jakby wydawało się, że, że te 5 lat to jest wystarczający czas, żeby gra powstała. I wydaje mi się, że chyba, ale tak mi się wydaje, ale chyba tak jest, że po prostu... Po tych pięciu latach ta gra już powinna się pojawić, wiesz, że, że mamy długie cykle deweloperskie, teraz coraz dłuższe, ale jest coś takiego, że albo jakiś projekt wiesz, że to się nie, i, i go wydajesz, albo masz problem właśnie taki, że yy, yy, lepiej po prostu zamknąć to wszystko, spisać to na straty, odpisać sobie to yy, od, od podatku i, i tyle, nie? nie mieć skrupułów, bo widzisz. A Wout miało też taki, taki problem. Zdaje się, że kilka razy zmieniano koncepcję, przerabiali tę grę, i ostatecznie wiele osób się zawiodło, bo oczekiwało czegoś więcej. Nie, nie oczekiwali jakiejś takiej e, zręcznościowej gry RPG, z, może z ciekawą walką i, i tam eksploracją, ale okazało się, że tego elementu RPG, tej, tej, tego co, e, co fani my w serii Pirazów of the Eternal, czy, czy innych grach obsydianu, e, no szukali. I teraz mamy mm, na no przykład gry, która która może nie jest jakimś takim wielkim, wielką marką, nie? bo ja na przykład nie byłem jakimś wielkim fanem Perfect Dark jeszcze z czasów 360, albo nie wiem, z czasów jeszcze, nie wiem, czy, czy, czy ta gra miała swoją jeszcze inną wersję na jakieś inne konsole, tutaj kad jest, nie pamiętam, bo nie grałem, ale no ten, ten zwiastun robił robotę, tak? On mógł być wyreżyserowany, przyzwyczailiśmy się do tego, że mamy takie, takie akcje, ale no kwestia jest taka, że Microsoft niestety nie tylko wizerunkowo tutaj strasznie podupadł, bo nie wyjaśnił, dlaczego to robi. Być może powinna być jakaś transparentność, nie? Powiedzieć, że okej, okay, gra niestety, tak jak to zrobiło na przykład z, z Metroid Prime Nintendo, nie, tą, tą, tą najnowszą częścią cz czwartą, Także był taki moment, ja nie wiem, czy to oni to zrobili oficjalnie, czy nie, ale chyba była taki oficjalny taki komunikat, że wszystko, co zrobiono do tej pory, okazało się być poniżej standardów, jakie reprezentują gry Nintendo, i ten projekt został zrestartowany. I zaczął to otworzyć od nowa. No tutaj, być może to jest kwestia, że to nie jest marka ty typu Metroid Prime, to nie jest Nintendo. Zdecydowano się po prostu całkowicie pogrzebać ten projekt. Tylko, że wszystkie te takie dodatkowe informacje, które zaczęły tak wybijać, nie? bo to też jest tak, że Microsoft oczywiście ma swoje za tym, ale jeszcze dorzucił do pieca bo nie wiem, czy widziałeś, że e, między innymi Zaraz później pojawił się taki news, że Microsoft bardzo rekomenduje korzystanie z tych narzędzi sztucznej inteligencji przy tworzeniu gier. I, i to też jest coś, co, co sprawia, że ten rynek deweloperski, że tych osób, które pracują nad grami, się kurczy. I inaczej byśmy na to patrzyli, gdyby to było jakieś małe studio, które właśnie składa się tam z, z nastu osób i wspomaga się tymi wszystkimi takimi dobrocieństwami. AI, że się tak wrażę, a inaczej patrzymy na, na, na, na studio, które jest wspierane przez firmę, która właściwie dysponuje no, nieograniczonymi zasobami gotówki. No, kupili za 60 kilka miliardów Activision Blizzard King i to nie jest tak, że oni że to jakoś ich kosztowało tak dużo kosztowało, że musieli po prostu teraz zrestrukturalizować cały Microsoft. To była kropla w morzu tych, tego, co oni zarabiają, więc dla nich to był czysty zysk. Przyjęcie ilość tam marek, przyjęcie ilość tych studiów. Teraz robią właśnie te restrukturalizacje, że te, te oczywiście miejsca pracy, które się dublują, te, które można zastąpić, można w cudzysłowie sztuczną inteligencją, zostanie zastąpione sztuczną inteligencją, to, co można outsourcować, dać to zrobienie kontraktorom, to to idzie do kontraktorów. Więc po prostu y, takich historii to my będziemy po prostu niestety y, widzieć więcej. Tylko szkoda, że nie ma takiego promyka nadziei w tych firmach, które na to stać, żeby powiedzieć, że wiemy, że jest ciężko, ale my jako firma sobie radzimy dobrze i my będziemy nadal tych deweloperów wspierać. To bardziej widzisz y, takie zachowanie wśród jakichś takich mniejszych firm, jakichś takich nie wiem, zajmujących się wydawaniem indyków. Znaczy masz jedną to, z najbogatszych korporacji na świecie i wiesz, która zachowuje się jak korporacja i mm. nie powinniśmy być zdziwieni. No, da. to ja generalnie byłem niechętny przejęciu Activision mm -hmm. i zresztą bardzo byłem wokalny na podcaście z tego powodu bo uważałem, że to nie wyjdzie dobre graczom. W sensie w perspektywie Game Passa i posiadania wszystkich Call of Duty i World of Warcraft na przykład i, i tych wszystkich gier y, z portfolio Activision Blizzard, to pewnie były to y, dla wielu osób y, bardzo dobre posunięcia i jakieś takie, no nie wiem, widzieli w tym coś fajnego, no, bo będziemy mieli to u siebie, ha, ha, ha, i będziemy mogli mieć to w ramach abonamentu. Druga sprawa, że wiele osób się skusi na tego Xboxa, że ten Xbox odpali skopa, no bo, bo mhm. będzieśmy taką myśl, że hej, no to będę mógł sobie grać na Xboxie, tam jest infrastruktura do Multi, fajna, tam się łatwo yy, w to Multi wchodzi, także więcej osób kupi konsolę, kupi yy, abonament i, i to będzie hulać. No, ale yy, no, okazało się, że yy, no, chyba tak nie poszło jak miało iść. Tak. Że. Tak, tak, tak. I, I my. I tutaj rzeczywiście, w tej perspektywie takiej, takiej krótkiej, to tych tej, tej, tej najbliższych lat, no to, to rzeczywiście fajnie to wyszło. Chociaż tego koloru chyba wszystkich nie ma nadal w Game Passie. Nie, nie wiem, czy oni to by hmm. tak uzupełnili. Że znaczy oni jakoś to dziwnie zrobili, że wydaje mi się, że w Game Passie nie ma dodatkowo ten. Ten launcher, który jest przygotowany, żeby obsługiwał wszystkie części Call of Duty, to oczywiście yy, nie. Oczywiście, tak jak mówię, że oczywiście. Że nie, nie ma w tej swojej bibliotece tych starszych, klasycznych Call of No Duty. właśnie, ale teraz. Tylko są te, te nowe. Kolejna rzecz, którą chciałem poruszyć, to, to właśnie to, że w tej perspektywie ym, dłuższej, to trochę inaczej. Ym, znaczy, wszyscy w takim wielkiej korporacji są anonimowi? W sensie to, to możesz zapomnieć, że. Byłeś jakąś ważną osobą w Blizzardzie, byłeś jakąś ważną osobą w teamie, który robił Call of Duty i, i, na, i nadal jesteś tą ważną osobą, tak? Nie jest. Dla jakiegoś pana księgowego jesteś takim samym pracownikiem, bo masz wyższą pensję i czy można go kimś zastąpić? to jest o no to chodzi, nie? Że w pewnym momencie stajesz się w takiej olbrzymiej strukturze osobą, już nie jest ważna twoja wizja, nie jest ważne twoje umiejętności, mm -hmm. nie, nie jest ważne twoje, nie wiem, jakieś tam doświadczenie, tylko mm -hmm. będziesz w pewnym, w pewnym momencie, będą ci, nie wiem, zabierali z teamu kogoś, kim ci zależało, bo, bo, bo uważasz, że ktoś uważa, że on jest nieprzydatny. I chyba sporo osób takich ważniejszych odeszło. Ja się, wiesz, jakoś szalenie tym nie przejmowałem, bo doszedłem do wniosku, że to jest przykre, o tym gadaliśmy, to jest chyba mm -hmm. podsumowanie tylko to jest przykre, jasne, ludzie stracą pracę, ale ci, ci to, to, to, to, to, to, nie wiem, ja się wolę skupić na, na tym, co, co, co, co jest ważne, nie, a nie, nie, nie po drugiej stronie Ta. oceanu, na ludziach, którzy, którzy mogą nawet nie wiedzieć, gdzie jest Polska, nie, także, wiesz, mm. no, to, to, jakaś tam moja wrażliwość to... Mm -hmm to, to nie, specjalnie się tym przejęła i, i jakoś tak szalenie zobaczyłem. No bardzo duże zwolnienie, ale jakoś tego nie śledziłem. Tak wiesz, żeby, żeby wiedzieć no. dokładnie co. Zruszyło mnie tylko to, że e, zastanawiałem się nad tym, nie? Czy to jest, bo, bo chyba ten test online jest całkiem mm. fajnym MMO i ludzie w to grają, i ludzie to lubią. Tak jak patrzę sobie, czasami śledzę, e, co, się dzieje w, e, co się dzieje z szóstą częścią The Elder Scroll kiedy to będzie, czy tam, to zawsze mi się wydaje, że to community w ogóle związane z The Elder Scrolls jest bardzo fajne, bardzo, bardzo przyjazne. Sam, sam ten remaster Obliviona pokazał, nie, jak ludzie są głodni mhm. kolejnych Elder Scrolls, nawet, nawet stara gra zabugowana w nowej wersji. Rozpala po tak. prostu niesamowicie. Ale, no właśnie, ale oni tam bardzo, bardzo śledzą to, to, to, ten timeline cały i te wszystkie książki i opisują te, te, wszystkie, te wszystkie bóstwa. To jest naprawdę bardzo spoko, są bardzo spoko podcasty. I dlatego czasami zwracam uwagę, co się dzieje z TES, i to jest popularne MMO. Ale teraz, że skasowali im to, to zacząłem się zastanawiać, czy nadal MMO to jest coś, coś. Yy... Coś spoko, czy coś, coś, co warto inwestować pieniądze, czy oni doszli do wniosku, że to nie ma przyszłości, patrząc na przykład na World of Warcraft, że to nie są takie, takie pieniądze, jakie by ich interesowały. No nie wiem, czy to już jest taki, taki trochę zmierz tej, tej, tej chyba, chyba samego Elder Cross chyba nie skasowano. Nie, nie, nie, nie skasowano ale nie tylko, tylko innych ich projektów. Która... Ale to miało być MMO. Tak, tak, I o to mi chodzi. Czy MMO, tak tak, tak. Sam, sam gatunek hmm, jest jeszcze coś, co może nie chcę mieć pasę, ale coś, czym, co obserwujemy może już zmierzch, że, że już ludzie hmm, może tego nie szukają. Nie wiem, jestem bardzo ciekawy, bo to, to mnie trochę zainteresowało z tego pod tym kątem. I, ale jest też taka, taki, t, taka chęć wrócenia do MMO, bo nawet y, Juliusz opowiadał, że y, znowu się wciągnął w World of Warcraft. Nie? I to, tak, to takie klasyczne. Nie? Bo tam, w jakiejś tam wersji oczywiście poprawione, nie? Z tymi dodatkami, ale, ale mm, w sensie, no, ta gra też ewoluowała, ale gdzieś tam w tym, w tym rdzeniu nadal zostaje jest tą grą przed, no, 20 lat, nie? Tylko z tymi nowymi, e, znaczy, przygotowany dla dla graczy, którzy już nie chcą się bawić w jakieś makra. Te makra już masz gotowe, nie te wszystkie skróty krawiszowe są inaczej przygotowane. Zupełnie inne rzeczy niż, niż, było, niż były kiedyś. Nawet to robienie instancji tych podziemi, jakichś takich, możesz robić z kimś, możesz robić sam. No to po prostu wszystko teraz jest tak zrobione, żebyś miał, miał ciastko, zjadł ciastko, patrzył na to ciastko itd, i tak dalej. Więc to jest, że te gry strasznie ewolują ale jednak gdzieś tam jest spora grupa fanów MMO RPG. tylko kwestia jest pewnie taka, że jest coś, co jest trudniej jest pewnie osiągnąć ten sam sukces, co kiedyś i tyle, ale widzisz, Microsoft, nie wiem, co jest w tej, w tej korporacji takiego, że oczywiście oni mają wiele sukcesów, zdefiniowali, powiedzmy, rynek systemów operacyjnych, pakietów biurowych, ale z grami Gdzieś tam brakuje im chyba tego, tego wyczucia. No bo i mają konkurencję, że... które nie są w stanie zniszczyć. No o to chodzi. Swoimi praktykami w latach 90. i na początku 2000. Microsoft zmonopolizował pewne pewne gałęzie elektroniki tej użytkowej, systemu operacyjnego, i aplikacji, programów do korzystania z internetu. I umówmy się, że ma dwóch silniejszych graczy, którzy tak. może, może to jest kwestia lojalności fanów, ale może też podejścia do dobrobienia do biznesu, których nie dało się kupić, nie dało się ich zniszczyć i tutaj jest problem. Mhm. Bo zauważ, że te produkty Microsoftu, one nie są najlepsze, tylko, że są od początku... Tańsze. No no może też, ale są od początku ta praktyka dawania czegoś do systemu operacyjnego, przyzwyczajania w taki sposób, że domyślnie coś jest, tak? Na komputerze, że ten Windows jest domyślnym systemem. Ja tutaj cofam się do jakiejś takiej totalnej prohistorii, jak z Internet Explorerem, którym już nie powinniśmy w ogóle tak. tego z tych, tych dwóch słów wymawiać. Ale do czego zmierzam? Oni, oni tą pozycję zdobyli w taki, a inny sposób. I z grami się to nie udało. Ale nie, nie wiemy, gdyby się na przykład udało, to może yy, nie byłoby tak fajnie, jak jest teraz. W sensie i tak nie jest fajnie, ale może yy, byśmy mieli dużo więcej problemów w Giereczkowie, gdyby Microsoft był tutaj monopolistą. No, ale wiesz co jest ciekawe, że być może. Przepraszam, trzech, ja zapomniałem o Nintendo. Przepraszam, bo zapomniałem tak. o Nintendo. Ja myślałem o Sony i o Steamie, ale jeszcze z Nintendo, które też nie, nie, nie udało się ich. Oni próbowali Sega kupić przy okazji tworzenia tego pierwszego Xboxa. Też się nie udało. Sega podziękował. Ale udało im się zniszczyć Dreamcasta, bo tam był ten Peter Moore, który yy, przyszedł chyba z SEGI, później do Microsoftu, i, i pierwszy, pierwszy Xbox to właściwie to był Dreamcast 2 bo przecież ten oryginalny Dreamcast bo miał jakąś tam wersję chyba Windowsa. oczywiście tutaj tutaj nie nie nie bez szczegółów, nie, ale na podoba tego. nie znam aż tak tak bardzo Jakiś Windows C.E. czy C.E. tak bo chyba takim podwaliną tego. I to jeszcze było przed DirectX-em, nie? DirectX to było to było coś co Chociaż ja już nie wiem, taki szczegół. Wiecie, może drodzy słuchacze, może ja po prostu Mam Jakoś tam ten, ten obraz mój jest zniekształcony, ale yy, kiedyś Microsoft był najbardziej znienawidzoną korporacją, jeżeli chodzi o ten, ten rynek komputerowy. Naprawdę, ja to pamiętam. To, to ilość ilość yy, tych początek dwutysięcznych. Okres, kiedy ja yy, byłem PC-towcem, to ilość jakichś takich e, żartów z e, Microsoftu, takich pierwszych memów, tych takich e, obrazków różnych e, Billa Gatesa i komiksów o nim, to, była, to, były, to były pierwsze memy, jakie widziałem. <laughs> I takie podawane jakieś obrazki na dyskietkach, czy coś takiego, czy na cover CD, gdzieś tam w CD Action. To przecież y, no, no, czy w prasie takie lekceważące y, podejście do, do, do jak Xbox wchodził na rynek, no to, to, to też było. Um, była duża niechęć na pewno, ja to pamiętam. No. Mm -hmm. Więc może, może mój. Ale wiesz, bracie... ale 360 trochę obróciła tak, ten stan rzeczy, bo 360 okazała Wygrała. się świetną konsolą, wprowadziła dużo ciekawych elementów. To Bill Gates zawsze powtarzał, że był zafascynowany, jak moderzy i, i, i twórcy tak zwanego Hombru sprawili, że, że oryginalny Xbox no, stał się właśnie tym, tym y, y, y, y, y, y, media centerem, tak? czyli tą taką, y, tym takim od, twoim odtwarzaczem głównych y, mediów, czy filmów, czy muzyki. E, no, ten Xbox Media Center, no, to, to fantastyczne oprogramowanie było. Tam były takie możliwości, y, które oczywiście przetrwały do dzisiaj, pewnie gdzieś tam jeszcze funkcjonują w jakichś innych formach. Ja już dawno się tym nie bawiłem, ale to było coś niesamowitego, no, nie? co, co można było robić... Na tym oryginalnym Xboxie. Oczywiście można, trzeba go było zmodować, nie? ale to według Bill zainspirowało do tego, co później dostaliśmy w Xboxie 360. Podjęli różne ciekawe decyzje, tak? Na przykład to, że się trzymali jednak DVD i ten napęd HD, DVD, że tak powiem. No, no to nie był strzał w dziesiątkę, ale to nie sprawiło, że gry na tym jakby straciły, tak? Oni zaczęli oczywiście wydawać te gry w na kilku płytach, jeśli byłyby zbyt duże, ale mimo wszystko gracz miał no, naprawdę fantastyczną bibliotekę gier. Niektóre gry chodziły nawet lepiej niż na PlayStation 3. Oczywiście PlayStation 3 miało swoje, swoje fantastyczne IP marki, no, stworzyli nowe serie na, na, na PlayStation 3, ale do końca właściwie do takich o, tam pewnie miesięcy, no 360 można powiedzieć, że wygrywała tamtą generację. I dopiero później, jak już sumowali ile się tych PlayStation 3 sprzedało, no to wtedy wychodziło, że jednak ciut więcej, ale jak oni po prostu stracili całkowicie na Xboxie One i na tej takiej e, całej tej kampanii TV, TV, TV, znowu przestrzeli, znowu myśleli, że ludzie chcą mieć, nie wiem, e, przede wszystkim urządzenie do odtwarzania telewizji. Pamiętam, że tam były te takie nawet tunery można było kupić do anteny, że to mógł się sobie podłączyć pod kablówkę i sterować tym jak jakimś yy, TiVo. A, a, a nie to było najistotniejsze. Gracze chcieli gry. Nie, oczywiście konkurencja to sprytnie wykorzystała. Przekuli to na, na te wszystkie takie memowe yy, reklamy. Na przykład jedną z nich było to, że już wtedy Microsoft chciał wprowadzić tą aktywację każdej gry E, wiesz, online, i żeby ta wymiana nie była możliwa, tak, żeby, żeby jak kupisz grę, no to ją aktywujesz i koniec. Nie, nie możesz jej odsprzedać. A Sony to wykorzystało i pokazało, jak u nich wygląda e, dzielenie się grami. I tam była po prostu wymiana: ja przynoszę grę do siebie, ty przynosisz dla mnie, fizycznie się wymieniamy. to było fajne, ale no niestety, ja tutaj Sony. już trochę, się trochę na mhm. Sparzyło się na, e, na ostatnim modelu PlayStation Portable. Oni wiedzieli, że. Jeżeli pójdą w cyfrę, to, to jakieś dopisywanie e, gry do konta czy coś, to to, to padnie, bo tak. przecież nie, chyba nie tylko ludziom się nie podobało pomysł, że nie masz fizycznych, e, nie ma fizycznej możliwości włożenia tam gry, ale też e, sklepy to uwaliły więc no tak, wydaje no. mi się, że oni wchodzili. Wiesz, no ta cyfrowa dystrybucja zabiła GameStop'y, game, wszystkie takie sklepy, które, na których wiesz, no bazowała, znaczy tam się sprzedawały konsolne, bo nagle wszędzie musiały się sprzedać, gdzieś musiały się sprzedać fizycznie te konsolę, nie? jeszcze nie było tak rozwiniętego tego rynku online, a jednocześnie już wprowadzała się tą cyfrową dystrybucję, tak jak mówisz. Bo jednak mimo wszystko ja uważam, że gry są jednak hmm, hobby, dla mniej zamożnych osób. Bo jeżeli masz pieniądze, to twój eskapizm e, wygląda inaczej, a jeżeli jesteś mniej zamożny, to twój eskapizm wygląda tak, że odpalasz sobie grę i, i po ciężkiej robocie, po ciężkim dniu e, no albo sobie włączysz film, albo sobie pali właśnie grę. Jeżeli lubisz grać, to ty gier konsumujesz dużo i i są kolekcjonerzy, ale są ludzie, którzy przechodzą grę i to pudełko pożyczają, a później sprzedają. Mhm. Mam dużo takich znajomych. Dokładnie, dokładnie. Jeśli chodzi w ogóle o, o, o całe, mm, o tym, co powiedziałeś, właśnie o, tym, o, o, o tej cyfrowej dystrybucji, to sobie pomyślałem, że kolekcjonerzy to są, to są ambasadorzy marek, nie? Mm. I wszystko, co się dzieje teraz, to jest jakby... Po, znaczy, wyzbywanie się ambasadorów właśnie w ten sposób. Stawianie tylko na jakichś celebrytów, na. na mało. Coś taki to znaczy, na... my żyjemy w bańce, Damian, i ja mam tam hmm. 200 osób yy, na I- na, na Twitterze. I powiedzmy, to, powiedzmy że 75% tych osób to są gracze, a tam reszta to są powiedzmy od komiksów, jakieś tam profile. Hmm. I stary to ci ludzie yy, rzeczywiście kupują. Gry i limity jakieś tam. Limit, ten, limited Run games. Czy limited Run, na te, tak. Yes. Czekają na te, na te na te wydania. Zastanawiają się, czy czekać, czy kupić cyfrę i, i. I oni są w mniejszości. Bo gry kupują. To są ludzie, którzy mają też pieniądze, ale oni są w mniejszości. Mm -hmm. bo Wydaje mi się, że, że jeżeli byś zrobił, że domyślnie dla tego całego pokolenia nowego, które teraz gra, już jest cyfra, to gdybyś tych starych nie miał, to by tutaj nic nie stało na przeszkodzie. Na przykład wiesz, znam, znam dzieciaki moich znajomych, którzy nigdy nie odpalili filmu z płyty. Mieli od dzieciństwa puszczone bajki z YouTube, a później wszedł Netflix do Polski, a wcześniej było CDA i oni mają te streamingi i oni w ogóle chodzą do kina oczywiście, ale oni nigdy nie kupili filmu na, na DVD, oni nie mają sprzętu do tworzenia, Też może mają konsolę, ale ostatnio mhm. byliśmy y, w kinie ze znajomymi, byli właśnie już zna, znajomi z nastoletnimi dziećmi byli i y, tam właśnie taka rozmowa i, i Eee, i właśnie mi kumpel mówi, to ja ci pożyczę, bo ja ten film mam na, na DVD, czy na Blu-rayu. I on takie oczy zrobił i mówi, ale jak? No mówi, nie masz jak, jest? jak? Ja nie mam, jak tego otworzyć, nie? Jak to nie masz, jak tego otworzyć? No co ty gadasz, nie? No mówi, no nie, no ja nie mam, nie? No ja nie mam, jak tego otworzyć. No i to co, ty nie masz odtwarzacza nie, nie masz, no nie, nie mam. No, no to przez laptopa, nie ma w laptopie. I to, I to jest dosyć zabawna tak. sytuacja, nie? Że yy, tak jest, no. Znaczy ja to rozumiem po części, bo dla mnie. Nie jest. Chociaż już też. Tak, niewątpliwie jest wygodnie korzystać. Ja, ja na przykład jeśli chodzi o PC, no to ja już teraz nie wyobrażam sobie, żebym kupował gdzieś grę w pudełku, a i tak muszę ten kod aktywować, to po co mi te płytki Wiesz, już, jest, już tutaj udało się nas całkowicie przerzucić. Mhm ten świat cyfrowy. Jedynie, co masz właśnie, to masz to limited run albo jakieś wersje kolekcjonerskie, ale nierzadko teraz wersje kolekcjonerskie, nie mają gry, nie mają gry. W ogóle nawet nie gry nie mają. Nie mają to gry, ale chyba kodzik jest, nie? Czasami jest cyfrowy kodzik, a czasami nie. Na przykład teraz była taka, no to chyba z, z parę tygodni temu się skończyło, nie, może, może jeszcze może, może tydzień temu, ale jakoś tak było, że przez jakieś trzy tygodnie czy przez miesiąc postanowiono ponownie wydać tą wersję kolekcjonerską ten Monolith tego Claire Obscure Expedition 33. Ale już ta reedycja jest bez gry, bo chodziło o to, że i tak większość osób, które chciało zagrać tą grę, albo zagrały i dlatego chcą mieć tą edycję kolekcjonerską, tą grę posiada. Więc oni poszli w tym kierunku. tak? po robimy grę i nawet nie dajemy, e, znaczy robimy tą tam, tam, tam, tam kolekcjonerkę, taki, taki, dlatego, że jest takie takie zapotrzebowanie. Teraz zbieramy zamówienia, zrealizujemy je dopiero w styczniu następnego roku. Ale już bez gry. No bo dochodzę do dysku, że każdy ma, ma grę. Ale naprawdę widziałem już mnóstwo takich wydań, że po prostu kupujesz, kupujesz produkt i w najlepszym przypadku właśnie masz ten kod. I, i ja na przykład już, już pamiętam, jak kupowałem kolekcjonerską edycję, czy może nawet nie kolekcjonerską, tylko taką rozszerzoną, limitowaną um, Bioshocka Infinite. I tam też rozczarowując było to, że tam był kod do gry, tak? że no, no, ale to już była wersja pecetowa, więc ja już się przyzwyczajam do tego, że w pewnym momencie mm, te gry, nawet jeśli też y, y, półbiednie, jeśli to jest w ogóle kod do Stima, ale że, że większość tych gier pecetowych, które miały te klucze aktywacyjne, jeśli korzystały z jakiegoś systemu aktywacji, który już jest teraz e, zdezaktywowany, to już nie, nie zagrasz. No ja mam ten koronny przykład, o którym mówiłem chyba nie tak dawno. Chronicle of Redux. Mm. Chronicle of Redux, Azalt on Dark Atela. W wersji Steamowej gra zawiera system aktywacyjny, który już nie jest wspierany, bo ten system, ten serwer, który, który się tym zajmował, już nie jest aktywny, więc nie możesz tej gry zdezaktywować, aktywować i tak dalej. Czyli wykorzystają te, te wtedy te trzy chyba... E, te trzy możliwości zainstalowania gry, że trzykrotnie mogłem zainstalować, zaktywować i tyle. I chciałem sobie teraz wrócić do tego tytułu? Nie mogę. No, szczęśliwi byli posiadacze tej gry na Gogu, no bo na Gogu oczywiście nie było DRM-ów, ale tej gry już nie ma na Gogu. Bo w pewnym momencie po prostu wydawca zdecydował się ją zdjąć tamtą. tą Nie z jakiejś przyczyn. Takie pytanie, Była jest ta inicjatywa, chyba już teraz milion podpisów z Stop Killing Games. Tak. No i tak się zastanawiam. To jest bardzo fajna inicjatywa. Generalnie yy, mhm. dla nas graczy yy, no to uważam, że yy, no, no, no to jest coś, o co warto walczyć. Ale yy, mhm. tak się trochę próbowałem zabawić w Adwokata Diabła i załóżmy, że masz na, na czym to miałoby polegać? Czyli utrzymywanie martwych gier. No nie, wiem. Znaczy nie, ja bym powiedział tak, że, że generalnie ja bym to widział tak. Znaczy, oczywiście, to jest, to jest bardzo szczytna inicjatywa, i jak generalnie nie jestem jakimś wielkim zwolennikiem tego, żeby Unia Europejska narzucała pewne dyrektywy i, i firmy muszą się stosować albo będą płacić jakieś wielomilionowe kary. Tak, tutaj to może mieć sens. No bo. Widzimy, mhm. że e, no, te, te, te macki e, Unii Europejskiej no, wpływają na Microsoft, na Google tylko te firmy stać jest, żeby płacić kary, ale niektóre firmy, jak Apple, decydują się jednak dostosować do tych, e, do tych wyroków sądów, do tych, do tych decyzji i jak kupujesz, nie wiem, masz e, zresztą w ogóle jak odpalasz przeglądarkę jakąkolwiek, no nie, czy na Macu, czy, czy coś, to ci wybiera, daje daj ci możliwość, to samo na telefonie, jaka będzie przeglądarka twoją tak. Defaultowo, nie Safari, tylko możesz sobie wybrać Chrome, możesz sobie wybrać Brave, Firefoxa i tak dalej, i tak dalej, Operę, i masz ten wybór. To samo jest z wyszukiwarkami, nie? którą chcesz, żeby była. I to jest dobry krok, nie? bo jeśli ktoś mówi, nie, no ja to zawsze Google i zawsze Chrome, no to sobie to wybierze, tak, ale już masz pewną, pewien sygnał, że jest jakaś alternatywa i masz tam. Więc to jest jakby ten, ten przykład, że powiedzmy. Że Europejska może mieć jakiś wpływ w ten, w ten cyfrowy świat, a druga jest sprawa taka, że coraz więcej jest ludzi w polityce z naszego pokolenia, które wychowało się na grach, tak? Taki Adrian Zamberg, no to z tego, co, co, co, co widziałem, no to, to jest zapalony gracz. Nie wiem, czy on może mieć jakieś wpływy w Unii Europejskiej, i tak dalej, może jeszcze nie, ale o ile na przykład nie wiem, to starsze pokolenie polityków z koalicji nie wychowało się na grach, to ci wszyscy tacy. 40 do... 40, 30 plus, 40 plus... Oczywiście, że tak. I coraz więcej takich polityków w Unii Europejskiej może właśnie podjapać tą, tą, tą, tą inicjatywę tą, tą ustawodawczą, nie wiem, obywatelską, nie wiem, jak ona się nazywa. Mm -hmm. I to Stop Killing Games wydaje się, że mogą mieć... Sens. Oczywiście wtedy trzeba byłoby się zastanowić, jak miałoby to funkcjonować. Jeśli chodzi o gry online, no to kwestia jest taka, że no wiadomo, że to jest tak, że po pewnym czasie... Utrzymanie tego serwera jest tak duże, że ja nie uważam, że, że na siłę tr trzymanie jakiejś starej gry MMORPG przed iluś tam lat yy, miałby sens. Ale dla kultury, jeśli to byłaby znacząca gra, jeśli pewnego dnia postanowiono by zamknąć World of Warcraft, to powinny być narzędzia, czy powiedzmy, nie wiem, yy, czy może nawet to powinno trafić do jakiejś takiej biblioteki, może nawet nie Open Source, ale gdzieś do jakiegoś miejsca że jesteś w stanie, chociaż gracze oczywiście już dawno to potrafią, bo, bo pirackie serwery do World of Warcraft były, ale odtworzyć ten klimat. Choćby dla samych takich yy, możliwości, wiesz, yy, zbadania tych gier. Żeby, żeby nie było tak, jak się kiedyś okazało ym, z kinematografią, tak? Że teraz dba się o te filmy, one są na, na wszelakie sposoby zabezpieczone, ale spuścizna, no nie wiem, 90% tych filmów, wiesz, niemych, przedwojennych, one przepadły, bo te taśmy, na których one były, później były przetapiane, wykorzystywane były do czegoś innego. No, no, Po prostu mnóstwo, mnóstwo rzeczy przepadło. Ja mam w ogóle y, y, parę filmów w swojej kolekcji, na przykład y, chyba The Lost Horizons. O, o tej wyprawie, taki taki przygodowy film o wyprawie do, do Shangri-La. tak to się nazywało. I tam część tego filmu, on został odrestaurowany, ale jakieś, nie wiem, 15 minut tego filmu, 10 dni, ja nie pamiętam dokładnie, nie przetrwało, udało się gdzieś odzyskać ścieżkę dźwięką, więc ścieżka dźwiękowa jest cała i te fragmenty, które brakują, po prostu są wypełnione jakimiś y, zdjęciami z planu, mm -hmm. które w miarę by dopasowały. I to jest jakiś taki kompromis, żeby to, to ratować, nie? ale chodzi mi o to, że po prostu jest mnóstwo rzeczy, które, które już kultura nie przepadła i gry, które by przepadły. No, y, przykłady gier z iOS-a to jest naj, najlepszy przykład, jak wiele gier przepadło. Ja mam w ogóle stare... No ja tak, mam jasne, ale to w ogóle cała... Bo wiesz, bo ja trochę się interesowałem swojego czasu Lost Media. Raczej w hmm. związku z filmami, ale ten ruch taki badaczy Lost Media i próby od, od znalezienia jakichś odcinków, serialu, czy jest bardzo duży i trafiłem na, na sporo materiałów o grach Flash, które zniknęły po prostu z dnia na dzień. Tak, tak. To są, są najłatwiejsze, do, tak, ale najłatwiejsze do zachowania, bo to jest po prostu plik cyfrowy, który można wrzucić na właśnie, choćby na Archive.org i tyle, nie? I Archive.org robi fantastyczną robotę, tylko że to jest wszystko jakby yy, szara strefa. Bo, bo masz mnóstwo rzeczy. Ja, ja nawet sobie kiedyś nie zdawałem sprawy, ale no możesz ściągać całe, całe yy, obrazy, tam Gier nie tą z zery PlayStation, mhm, tak, tak. Yy, jeden, dwa, chyba z trójki nawet też, ale ja wiesz, no nie szukałem tego, nie? Ale, ale to funkcjonuje wtedy jak jakiś taki warys. nie? Ale z drugiej strony mają też yy, te możliwości yy, odpalania emulatorów online i możesz w jakąś grę zagrać, zobacz jak ona wyglądała, poczuć się, jakbyś w nią zagrał właśnie w przeglądarce i to jest fantastyczne. Tylko, że no wszystko to musi być jakoś yy, uregulowane. I, I był taki termin, którym się posługiwaliśmy dawno temu, abandonware. Hmm. Jeśli faktycznie jakaś gra nie ma już wydawcy, nie ma, nie, ma, nie ma osób, które mogłyby rościć sobie prawa do tego, albo nawet nie ma zainteresowania, żeby cokolwiek z tym robić, no to, to wtedy się mówi fair play, niech ta gra się pojawi na tym. I jedna z takich stron, które bardzo lubię chyba to jest... Ojku, zapomniałem jak się nazywało, coś z Underdog w tytule było. Hmm. Home of Underdogs, chyba coś takiego. To była taka strona, jedna z takich pierwszych stron, która agregowała jakby takie te stare gry, ale wszystko to było na rozwazie takiej, takiej, no że nie Wikipedii, ale bo coś takiego ładniejszego, ale to generalnie też polegało na tym, że miałeś recenzję tych starych gier i jeśli faktycznie gra mogła być uznana jako abandonware, to miałeś możliwość ściągnięcia tej gry z tej strony. Później to się zmieniło i jak na przykład wszedł GOG, i te gry zaczęły się pojawiać na Gogu, no to to podawać po prostu linki do Goga, bo możesz właśnie na Gogu za naprawdę niewielkie pieniądze kupić te gry. I ja mam jakieś, nie wiem, 400 gier na Gogu, z czego hmm. bardzo dużo. Kupiłem właśnie w jakichś mega promocjach, bardzo dużo w ostatnim czasie dodaję, bo jako użytkownik Prima, nie Amazon Prime. Jak wchodzisz sobie na e, gaming.amazon.com no to masz mnóstwo darmowych gier. Co tydzień masz po prostu jakieś naprawdę ciekawe tytuły od indyków bo naprawdę te duże. I, I część jest dodawana do twojej biblioteki Epic, część jest dodawana do tej biblioteki Prima, bo nie używają swojego launchera część jeszcze w innych systemach no i duża część dodaje się do twojej biblioteki GOG i ona tam zostaje. To nie jest tak, że skończyć się subskrypcja Prima i tracisz te gry. Przynajmniej nie, nie stwierdziłem tego. Mhm. I, I wiesz, I, i dla mnie no, oczywistym jest, że wszystkie gry, które nie wymagały online, nie wymagały tego, tego czynnika serwerowego, powinny być. Jeśli już nie ma e, jakiegoś takiego wiesz, zainteresowania wydawcy, żeby na nich zarabiać, powinny być e, w jakiś sposób archiwizowane, udostępnianie graczom no bo przecież to są bardzo stare tytuły to nie mówimy o takich wiesz że Death Stranding 1 już ma się pojawić w, powiedzmy na Archive.org czy na jakimś innym tym bo, bo to jest dziedzictwo kulturowe to jest taka gra, że każdy powinien zagrać nie, ta gra nadal jest dostępna można ją kupić bez problemu więc yy, i nadal chodzi powiedzmy bez, bez tego online tylko wszyscy oczywiście mówią o tym, że jakby przyczynkiem do tej kampanii Stop King Games bo to, co się wydarzyło z, z The Crew od Ubisoftu. To była gra, która mimo, że miała komponent do gry offline, wymagała od Ciebie, żebyś był połączony z serwerami. To mhm. oznacza, że jeśli po prostu nie ma tych serwerów, to nawet nie możesz sobie po prostu odpalić tej gry. I, i być może wystarczyłoby jakiś, zrobić jakiś patch, który by to poprawił, ale już to, co jest na płycie na tej łodzi podwodnej nie uruchomisz, a jak oni postanowili po prostu zdeakty zdeaktywować te serwery, żeby, żeby no, bo mało z nich według nich osób korzystało, no to to rozpaliło właśnie tą, tą wyobraźnię graczy, sięgnęli po widły i w sumie słusznie zaczęli walczyć o swoje, tylko że właśnie to jest to. Ja się zgodzę na przykład z, z tymi jutro mówią, że gracze żeby za, za późno się obudzili. My już nie jesteśmy w stanie zatrzymać tej takiej machiny, na, tego tej cyfryzacji i tego, co się na przykład dzieje z Nintendo, że Ninte bo, bo, czyli, czyli te gameki karty, nie? Że, że kupujesz po prostu klucz, który później możesz odsprzedać. I jest to wygodniejsze niż taka typowa cyfrowa dystrybucja dla ciebie, ale dla kolekcjonera to, yy, to, to, to, to nie ma w ogóle absolutnie wiesz, w żadnej wartości. Jasne. Bo kolekcjoner musi mieć coś, co będzie e, tylko zyskiwało na wartości i paradoksalnie gry, które byś nawet nie myślał, że będą miały jakąkolwiek wartość 10-12 lat temu, jakieś tam Need nice for Speed'y na 360 kę czy jakieś na Xbox'a, teraz no, to są gry, które, które e, no, już chodzą za, za poważne kwoty. Nie? Zaczyna się ta era e, e, droż, e, drogi gier właśnie z tej, e, z, tej, z tej generacji PlayStation 3 i 360 i, i, yy, I to jest ostatnia, moim zdaniem, generacja, gdzie, gdzie po prostu te gry były ym, były tak przystępne, tak, że nie musiałeś nic instalować. W 99% nie musiałeś dociągać żadnych paczy Day One, żeby te gry chodziły tak, jak mają chodzić. I to jest właśnie coś, za czym ja tęsknię, jako taki stary z get, który się wychował właśnie na tym, że yy, gry przeważnie mieliśmy długo po, po, po oficjalnej premierze, ale były na dyskietkach, na płytach, po prostu się odpalało, grało od razu. A teraz jest tak, że my jesteśmy na bieżąco. Ta cyfrowa dystrybucja jest wygodna, bo jest też najszybsza. Jesteśmy zaangażowanymi graczami, więc jeśli jest jakaś gra, na której nam zależy, to my w dniu premiery już w nią gramy. I, I to też jest uzależniające. Bo, bo nie chcemy się pozbyć tego, tej, tej wygody. Jednocześnie narzekam, wiesz, ja jestem oczywiście wielkim fanem Streamingu. Uważam, że Netflix naprawdę dużo pozytywnych zmian wprowadził tego, jak konsumujemy treści. W moim przypadku całkowicie wyeliminował potrzebę ściągania filmu z jakichś innych źródeł, bo, bo, bo właściwie wszystko, co chce, no to, to jest te kilka streamingów masz. Właściwie, jak masz Netflixa, Prima nie wiem, i HBO, nie, czy tam Maxa. Już teraz to, HBO Maxa. To masz wszystko. Tak. To masz wszystko, co jest najważniejsze. Nie? Ja oczywiście teraz mam tego no, kanału. Ale Disney, ja tam wiesz, to Disney jeszcze... też ma tą bibliotekę Foxa. Ale... No tak, ja, ja miałem Disneya przez długi czas i, i e, oni po prostu mieli f, fantastyczną, tą, ten back catalog tak się mówi, nie, ładnie, bo to są te wszystkie klasyczne filmy, ale jeśli chodzi o nowe produkcje, no to se, z serialami to raczej takie nie wypały i, i e, no, może dla dzieci fajne, e, fajne, e, fajne filmy, jakieś bajki, ale no, dla mnie m, m, Disney nie, nie stanowił jakby takiego atrakcyjnego mhm na dłuższą metę, nie stawiamy takiej oferty atrakcyjnej, jak na przykład może być z Apple+, gdzie raz na jakiś czas warto po prostu zobaczyć, co, jakie nowe seriale się pojawią, kupić sobie tę usługę na, na miesiąc, dwa, zbinżować te, te wszystkie seriale ciekawsze, fajne filmy. No nie wiem, czy widziałeś taki przygodowy film z Johnem Krasińskim i, i... Już nie mam. Oj, zapomnę... Już nie mam Apple+, Plus i nie widziałem tego filmu. Nie, Fontanna Młodości, taki... Taki klasyczny, przygodowy film e, współczesny, taki, taka nowa wariacja powiedzmy, współczesna na Indiana Jonesa. Bardzo fajny. Naprawdę e, polecam. Ja nie chciałem tego. I, i, I wiesz, warto dla niego właśnie, ja sobie tak zrobiłem, że po prostu albo aktywuję w jakiejś promocji, albo właśnie raz na jakiś czas kupuję ten miesiąc i, i, i oglądam na przykład For All Mankind, e, czy Foundation. Niedługo nie wiem dokładnie kiedy, ale będzie ten serial chyba Blade Runner na Apple na, Plus. Albo nie, przepraszam. Neuromancer tak, się ma pojawić. Już, już, już są pierwsze, pierwsze takie e, przebitki, jakieś tizerki, i wiesz, oni nie idą w ilość, idą w jakość. I też jest tak, że powiedzmy połowa jest ok, połowa nie, mają swoje kity z satelity, mają swoje e, kity, ale dla mnie po prostu e, ta cyfrowa dystrybucja powiedzmy w tym formie streamingu jest super łatwa, bo wiesz, oglądasz sobie jesteś teraz na bieżąco, nie wiem, przy, przy, przy tym sezonie X-Files. I rozumiem, że to oglądasz w streamingu, a nie na płytach. Nie musisz żonglować, nie, nie musisz pamiętać, gdzie skończyłeś. Ten streaming za Ciebie to pamięta jest lepiej, I to jest przepiękne. Ale jednocześnie, jak jesteś wielkim fanem X-Fans, tak jak ja, ja, ja mam to pierwsze wydanie DVD. E, takie, Ale nie pierwsze pierwsze, tylko takie pierwsze, w sensie, że ono było robione jeszcze jakby z rzutu z VHS, no, no, no, to taka to, to, jest jakość. To jest masakra. Ja tak kiedyś... Bo ta nowa to jest panoramiczna odświeżona, to jest w ogóle kosmos, ale, jak to dobrze wygląda. Tak, wyglądało. ale też nie wszystkie sceny są. E, tak jakby, wiesz, są dwa unity jakby robiły zdjęcia i jednego unitu odświeżyli, a innego jest po prostu e, ziarno takie konkretne. Najczęściej są przebitki na jakieś... E, budynki, plenery, coś takiego. To, to później zanika z kolejnymi sezonami, ale chyba drugi, trzeci ma takie problemy, że jest ta różnica w jakości na Disney+, bo tutaj gwoli wyjaśnienia słuchaczom, ja podjąłem się obejrzenia całego DX Files i jestem już na szóstym sezonie. Także mhm. idę jak burza. Yy, przez to ale sobie... oglądasz to w taki dbając za atmosferę, czy to oglądasz tak z, nie wiem, w dzień, w autobusie? No, w autobusie nie, ja oglądam nie to w domu jest... wieczorami, yy, że sobie Pięknie. siedzę sobie już najczęściej yy, po, po prysznicu, już po, po, po lekturze, po graniu, jest godzina 11.30, sobie włączam jeden, dwa odcinki i idę spać. I to oglądam hmm. także że sobie, bo taki miałem plan, ale yy, hmm. żeby sobie swoje jakieś tam rzeczy, które wyłapię w odcinkach, te gościnne występy najczęściej, yy, archiwizować na x -ie. i yy, ja robię jeszcze czasami nawet notatki, że mam tam takie, powiedzmy, tam kartki i sobie zapisuję, że w tym odcinku imię i nazwisko, albo sprawdź tę twarz, bo kojarzysz ją, a nie mhm. możesz, takie sobie jakieś tam rzeczy wyłapuję, gdzieś tam zapisuję jaką markę papierosów yy, ktoś tam pali, czy coś takiego, nie? czy jak, jakie napoje były w automacie. Jak będzie wielka gra o, yy, z Archiwum mix, to jesteś przygotowany. Tak, to <grym> prawda. <grym> Ale nie, naprawdę robię sobie na przykład yy, stop klatkę i oglądam, co tam jest na na półkach w sklepie. <laughs> Jakie produkty. Ale to jest właśnie to piękne, że oni... To tak mówisz, no, część, część miała lepsze kamery, część robiła nie robiła... Mówię, wydaje mi się, że planować. część... część Bo to mogło być tak, że były dwie, dwie ekipy. Nie? Jedna robiła z aktorami, a druga kręciła jakieś plany. Nie? I podejrzewam, że bardzo możliwe, że te, te, te, te, te taśmy matki się nie zachowały w przypadku tej drugiej ekipy, nie? Że to tam, wiesz, nagrali odcinek i ten... Bo to, tak, tak, tak to wygląda. I to nie są długie sceny, to są, to są krótkie sceny. Yy, najczęściej tam kilku i dziesię... mm. nawet nie, kilkunastosekundowe, nie? Ale to, to widać kiedy, w momencie, kiedy no jest ten, ten przeskok jakości. Tak, tak. Bo to w ogóle jak ten... w ogóle To jest niesamowite, bo ja oglądałem na tym DVD E, pierwszy, chyba sezon drugi, bo tak ten i, i przestałem, bo, w, bo jakiś czasem właśnie się pojawiła ta odświeżona wersja, bo ja tą kolekcję, e, ten komplet mam od dłuższego czasu, no, pewnie ponad dekady, może jeszcze dłużej, i jak zobaczyłem po prostu jak fantastycznie jest to odrestaurowane. Wiesz, po pierwsze obraz jest nie 4-3, tylko jest panorama, jest detal i i nie czujesz takiej sztuczności, właśnie takiej kamery takiej ten. Tylko wręcz masz kinową jakość, nie? No to jest serial, ale ja po prostu miałem znaczy może nie kinową, tylko że masz, masz po prostu takie wrażenie, że, że to jest kręcone po prostu jak, jak do filmu, a nie do telewizji. Bo telewizja ma taki, takie upłynienie, jakiś taki. Ten, ten, ten flow jest inny, a tu po prostu i klimat, i muzyka, no. no. Moim zdaniem, ale też nie jestem w stanie powiedzieć, wypowiedzieć się tak kategorycznie, bo to też się opiera na tych moich wspomnieniach i obejrzeniu tych pierwszych sezonów, właśnie wtedy, na, w tej, tej nowej jakości. To one się nie zastarzały. To, to już było widać tą koncepcję, prawda? Że to ten Monster of the Week, nie? Plus jakiś tam większy ark, jak to się ładnie fachowo mówi. Ale no, no, no ten serial. To był fenomen naszego dzieciństwa, przynajmniej mojego. Mhm. Lata 90. E to, to, to przecież były magazyny chyba poświęcone yy, Archiwum X. Nie wiem, czy jakoś się nazywało z X, Gazetka, ale były pewnie jakieś faktor X, jakieś takie inne rzeczy. No tak, to tam rzeczy. takie... W brawo się mogło pojawić w popcornie na pewno jakieś takie rzeczy, co się wycinało, no. Gillian Anderson, to, to wzdychało się do niej i no, do tych prawda. wszystkich przeróbek photoshopowych. A tego nie wiem, ale mniejszych. a propos tak jeszcze, że ten, ten serial, e, on miał trochę e, bardzo, znaczy, żeby to ładnie ująć, pilot w ogóle trochę szczuje, bo mamy Gillian Anderson w Biliźnie, albo ona się później chyba przy, mhm. nie wiem, czy się w ogóle pojawia w Biliźnie e, na, na, na przestrzeni tych sześciu sezonów. Chyba nie, ale w pilocie jest. Ale dlaczego, dlaczego mówię, ten serial ma taki, taki haczyk, który przyciąga widza, bo ma bardzo atrakcyjnych, bardzo seksy aktorów, w porównaniu z tymi wszystkimi postaciami, z którymi się spotyka Fox i Dana. Czyli facetów, którzy nawet są trochę może starsi, albo są w wieku u Foxa, ale Foksa, ale ją. No tam przecież mamy, no mamy Mitch Pelagi, mm -hmm. który gra z Watera Skinnera. Okay. Ten, facet, ten facet, jak zaczyna tam grać, jest młodszy ode mnie <młodszy> obecnie. Ta, ta no, 40, 30 o 9, 38 lat, tak jak ja, 69 albo 38. A wygląda jakby mój ojciec. W sensie nadal wygląda, facet wygląda jak stary. Jakby miał 50, tak, nie? Tak, tak. E, czy czy, czy pala. A jednocześnie czy, ma taką czy, krzepę, bo zawsze mi się wydawało, że on był taki dobrze zbudowany. Dobrze, on jest zbudowany. On jest dobrze zbudowany. Skubany jest tam taka jeden gdzie on boksuje. On jest dobrze zbudowany, to później, jak on już jest taki starszy, e, po, po 20 lat później ma mm, taką rolę mm, epizodyczną, ale e, w synach anarchii gdzie gra takiego starego z, starego skina z Bractwa Aryjskiego i tam się pojawia e, kilk, w kilku odcinkach, no to on tam występuje właśnie chyba czasami w takim żonobijce. I, i mm -hmm. to jest ka kawał byka. Zresztą ja go widziałem pierwszy raz. Wydaje mi się, że jego ja jeszcze przed tym, jak on zadebiutował w, w archiwum mixty, ja go widziałem w filmie Wes'a Cravena z lat 80 -tych. Tam gra morderce, który skacze po telewizorze. W sensie przez programy telewizyjne, bo jest skazany na śmierć. Chyba szoker się nazywa ten film. I jakimś tam biegiem okoliczności podczas tego, tej egzekucji na krześle elektrycznym jego dusza przechodzi w tą taką energię i dostaje się do telewizora. Także on jest dużym facetem. Ale mimo wszystko to oni... Mm, Oboje tam wyglądają na, na bardzo fajnych, atrakcyjnych młodych ludzi, sympatycznych, tak. bardzo seksownych. i Chociaż też rakiety, przy... przepraszam, ci wejdę w słowo. O straszna proszę... ta moda była. To, to... No właśnie, to one, one sprawiały wrażenie, że, że specjalnie się deseksualizuje, że, że pilot był po to, żeby przyciągnąć, żeby sprzedać to może tym... Te wielkie płaszcze te marynarki, takie gigantyczne, z tymi tak. pucha, puchatymi e, poduszkami na ramionach. E, ale wiesz co, to, to ma swój urok, bo e, ja sobie tak patrzę na te ubrania Dejny i tak sobie przypominam swoją mamę. I moja ma też podobne, był taki hmm. że podobne ciuchy nosiła, i jest w tym coś takiego. E, fajnego, wiesz, taki, taka podróż w tak, czasie. Tak. Ale, mm, ale mówię, no to, to, to, to jest serial i czasami słucham tych, tych dialogów, szczególnie tam jest taki odcinek chyba w drugim sezonie o, albo w pierwszym, już teraz nie pamiętam, mm, bo są dwa o sztucznej inteligencji. I jeden jest w ogóle napisany przez y, twórcę Neuromasera, y, Całkiem fajny, ale ten pierwszy... Nie ma Gipsona. Tak, tak. A, przez, a ten pierwszy jest y, chyba jakiś anonimowy facet pisał i jak słucham tych, wiesz, tak czasami takich różnych rzeczy tego technicznego bełkotu, czy tam naukowego bełkotu, to wiesz, yy, łapie się za głowę, nie? Że później parę lat później był taki serial Fringe na granicy światów, tak, e, tak, też Fox tak. produkował, i tam już trochę yy, bardziej się do tego przyłożyli. W sensie, że to ma yy, ciut więcej sensu ze strony tego Science, nie? Że tam to już to, to nie są. Yy, Mądre słowa hmm. używane po prostu w jakimś takim oderwanym kontekście, chociaż mimo wszystko oni tam próbują yy, próbują. Hmm. Wawiło mi tak, tak, tak. Ja french pamiętam, że tam, że tam były takie motywy, które ograniczają. Ale to jest też nowsze seja. Wiesz, pewnie też ludzie są przygotowani inaczej już więcej się nauczyli, bo. No i nie ja pokolenie też pisało. Yy, nie? Stoi, Takich, tak, ja zawsze twierdzę, już, że, że my, tak, że teraz każdy w internecie jest ekspertem, jak, jak ludzie komentują i tak używają tych mocnych słów takich jak za dużo ekspozycji i tak dalej, za dużo tego, po co to. Ale jak sobie pomyślisz, to w tych latach 90., -tych, 80., -tych oglądasz filmy, to ta ekspozycja, ten, ten, ta, ta postać, która była taka trochę nie, niedoinformowana i ona musiała się spytać, żebyś ty miał tę ekspozycję i wtedy wchodził ten, ten taki bełkot to my się właśnie uczyliśmy tak tego. Ja kiedyś wspominałem o tym, że ja się o triadzie, o, o samurajach, czy, czy o jakuzie uczyłem z filmów. Wiesz, Rising Sun na przykład z, z Wesley Snipesem i, i, i Seanem Connery. E, fantastyczny film. Wiesz, no to są takie rzeczy, które, które kiedyś były i, i my teraz oczywiście jesteśmy po raz kolejny w tym takim, nie to się mówi, postmodernizmie, że my to po prostu widzimy przetwarzane pewne elementy z tych rzeczy, nie? To, I i nadal jednak musi być coś, co tłumaczy, ten, szczególnie dla amerykańskiego w cudzysłowie widza. To coś tak, tak. Ten, więc, więc z jednej strony idzie do przodu nauka i mamy więcej tych konkretnych y, informacji związanych z, z, ze światem, więc jakby sz, u, trudniej jest nam uwierzyć w te, ten, ten, ten, ten BS, nie? wiesz, ten taki, taki technobełkot, ale jednocześnie. Kiedyś też to była taka magia, nie? Że, że patrzyłeś to już już wow. Nie? Że, że wtedy, wtedy nikt nie myślał o tej sztucznej inteligencji w taki sposób, jak my myślimy teraz. Wtedy myślało się o tej sztucznej inteligencji faktycznie jako coś, co chce wyeliminować człowieka, jak tylko będzie miało taką okazję. Bo, bo przecież człowiek dąży do samozagłady i, i ta samozagłada, żeby ją wyeliminować, to trzeba wyeliminować źródło. I, i dla mnie to jest po prostu przykład tego, jak jak fantastycznie wiesz my wyedukowaliśmy się na tych starych filmach, że my po prostu oglądamy coś, co technicznie i, i pewnie merytorycznie elementami jest lepsze. Właśnie ten fringe. I, I wiesz, a i nadal wspominamy te... te. No, ja, ja mam nadzieję, że nie, nie, nie stropotowałem tego, tego fragmentu. Nie, nie, nie. nie. Ale, nie ale, ale, ale pewnie wiesz, że co mi chodzi. Wiem, że... wiem. No, czy wiesz, ja tutaj nie chcę się wstawiać w roli jakiegokolwiek eksperta, tylko po prostu entuzjasty. I... Mm, tak, tak, tak, tak. Ja tutaj w, też mam wiedzę na, na wiele tematów taką laicką, nie? Ale y, mam na przykład wrażenie, y, że przez y, dużą część początkowych mhm. sezonów na przykład klonowanie było y, y, czymś, co, co było bardzo demonizowane. Y, in vitro i klonowanie. I... Trochę to takie brzmi, tak wiesz, yy, z perspektywy tego, co teraz słuchacz słyszy, to co, co, co, co, o co chodzi? Ale na przykład wszystkie yy, osoby, które są na przykład poczęte w tym yy, serialu przez in vitro, i to są jakieś eksperymenty w latach 70. -tych, 80. -tych z hmm. in vitro i, i to są jakieś demoniczne mordercze. Dzieci bez duszy yy, wiadomo, co? Yy, że wiesz, yy, że to są. To są jakieś wybitne jednostki, które, które są pozbawione empatii. E, czy na przykład autyzm jest bardzo dziwnie pokazywany też, e, ale to, to, to, to jest po prostu chyba też nieznajomość e, tego, tego spektrum też wiesz, no, to, może, że, to Też kwestia rzadkości. No bo możliwe, to też były takie nośne gdzieś... tematy. Gdzieś tam coś przeczytał ktoś i ona ten mhm. temat napisał odcinek no nad wszystkim nie, tam był duży writing room. I tych, mhm. tych, tych scenarzystów jest całkiem sporo, także to, to wyłapuje, ale wiesz, ja, ja nie mam z tym jakiegoś tam szalonego problemu, bo ja sobie zdaję sprawę, to jest obraz czasów, w jakich ten serial powstawał i ja nie mogę mu zarzucać czegokolwiek mhm. z perspektywy faceta, który żyje 30 lat później, nie? Tak, jest inna wrażliwość, inna wiedza przede wszystkim. Dokładnie. Ale mimo wszystko, jeżeli chodzi o wrażliwość, to ten tak. serial jest naprawdę y, tak swoją drogą bardzo, bardzo spoko. No, nie, ma, mhm. nie ma nie ma, w ogóle takiego, wiesz, y, nie, nie chcę mówić, że on jest poprawny politycznie, ale nie ma, nie porusza takich y, hmm, takich y, tematów, które by były y, w jakikolwiek sposób teraz nie, y, źle odbierane przez którąkolwiek stronę. Nie jest bardzo fair wobec... No też nie porusza tak. tematów społecznych, umówmy się jakoś tam szalenie, no nie? Eee, znaczy, ale... Czasami to mi się wydaje, że chyba było coś tam z PTSD związanego z tym. Tak, wiesz, to prawda, jak... to tak było, tak. Było PTSD, masz rację. Mhm. No to i te teorie spiskowe, powiedzmy generalnie, to jest na, na tym jest zbudowany, na, na, na, na dekonstrukcji tych teorii spiskowych i zawsze ten balans tego takiego podejścia i want to believe, nie? U Moldera z tym I want to explain it scientifically. Że tak się wyrażę śmiesznie. Wiesz, bo to była ta rola skali. rola y, skali. I, I to z czasem oczywiście to się zmienia i, i, i ten, ale no dla mnie to jest, to jest taki przykład właśnie takiego serialu, w którym wszystko w tamtych czasach zagrało, ale też po prostu też kwestia tego, że nie było takiej nadprodukcji seriali. Więc on automatycznie jak się wybił, to on się wybił i, i na całym świecie, wiesz, My Pewnie, oglądaliśmy no. kilka lat po, więc nie było tak, że... A tak wiesz, kilka że, lat po? Mi się nie wydaje, że byśmy oglądali jakoś kilka lat po, w sensie... Jakoś rok po, bo ja pamiętam, że to jakoś w 93 chyba był no pierwszy, nie, pierwszy sezon w Stanach, a ja nie wiem, czy w 94 dopiero gdzieś tam no ale to. W telewizji, chyba na dwójce to na było. Na dwójce i to leciał co tydzień, ale wydaje mi się, że jak była premiera kinowa y, filmu, to my nie mieliśmy jakichś tam zaległości wielkich, bo przecież ja byłem w kinie na tym filmie. I jasne tam... E, Ale o... to, już była, to już była po którym to sezonie? Między piątym a szóstym. E, e. Tak. No, no, no. Nie, no to już był wtedy wielki fenomen. Tak jak mówię, no to po prostu te pierwsze trzy lata, to było tak, że właśnie to było jakoś opóźnieniem, a później było tak, że, że oni chyba już na bieżąco kupowali te, ten, ten serial. Tak mi się wydaje, że to jest, że to jest taki... Takie. Oczywiście, no, ja już też tak tym To były fajne czasy przez... w telewizji, że rzeczywiście tak. y, my byliśmy jako społeczeństwo głodni, i ta telewizja tak. lat 90., co by o niej nie mówić, to jak sobie przypomnę, co się działo, jakie były programy różne dziwne na TVP i że oni dostarczali nam tej, tej, tej, tej amerykańskiej rozrywki. Że wychodzili naprzeciw potrzebom nas, naszych, naszym potrzebom nas naprzeciwko nas okay. wychodzili. To, to kurczę, no to jednak. No i. Ja w ogóle pamiętam, jak, jak, jakie wrażenie na mnie kryminalne zagadki. Las Vegas, Las Vegas zrobiły. też dwójka to zaczęła puszczać. Mhm. I to było to, to, yy, lata 2000, początek. I dla mnie to po prostu było wow, nie? Nowa jakość. Yy, tych efektów, wiesz, to, to taki serial kryminalny od strony naukowców, ale z takimi efektami, no bo oni tam pokazywali te, te zbliżenia, jakieś, jakieś mikroskopijne drobiny, które oni lazywali i cały, wiesz, zupełnie inaczej niż, niż wszystkie inne procedurale, które były, postawili na to. I oczywiście ta formuła później e, eksplodowała, bo, bo e, były te spin-offy, chyba taki najpopularniejszy spin-off to było to CSI Miami i tam ten, ten sposób, będzie tego, mm, jak się nazywał ten e, w okularach e, aktor. On zawsze, on zawsze taki miał taki ród, okulary. tak zakładał okulary i mówił one linera Tak, to, tak, tak. I to... Ktoś tutaj się widzi płonące zwłoki, na jakiś tam tak. placu. I wiem, ktoś tu się spalił na słońcu. tut i muzyka do hu. <głos> tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak. Nie, kapitalny Czekaj, ja zaraz znajdę postacie. Tak, David Caruso, aktor, to był porucznik Horacio Kane. I, i, i to był ten szef... Zmiennej, dziennej zmiany. No <laughs> Mi się to zawsze podobało, bo, bo Las Vegas to było tak, że oni tam mieli tą nocną zmianę. Nocną i to zmianę. Zawsze było w nocy, no nie? Więc, więc po prostu miałeś takie a Miami piękne, słoneczne, te żółte, e, filtry. żółte przecudowne e, filtry sprawiały, że ty czułeś ten, ten żar, ty się pociłeś po prostu, patrząc na tak, nagle. No to, to jest rewelacja. No no, dla mnie to w, jest coś e, tego. W, ten, w nowym Jorku miał ten niebieski filtr. Że tam wszystko tak, było tak, takie tak. niebieskie. Pamiętam to doskonale, bo ja swojego czasu, jak y, dorobiłem się na studiach y, dobrego komputera, mm -hmm. który mógł odtwarzać y, divixy, no i miałem już też stałe łącze, to ja y, 10 sezonów Las Vegas i Miami i Nowy Jork obejrzałem. To było już kupę lat temu, bo to już tak. nawet, nawet 20 lat temu to mogło być, ale Yy, hmm. zacząłem to 20 lat temu robić, ale rzeczywiście no, to, to miłe wspomnienia, ale ja bym nie chciał tutaj wchodzić jakoś głęboko w, w serialozę. Zagadki. Bo hmm. mamy już półtorej godziny na liczniku. Dobra, to wróćmy, wróćmy do, do, to zamknę to wszystko, ok? Bo mówiliśmy o tej cyfrowej resumacji i, i, i to Stop Killing Games. To ja teraz cię zapytam, drugi Rafale, no bo wspomniałeś o tym, jak ty się rozpatrujesz na tą Właśnie się zastanawiałem, na tą inicjatywę. bo yy, właśnie to tak wiesz, czy, czy utrzymywać martwe gry, na przykład, no nie wiem, można, czy umawiasz się na przykład na 5 lat, nie, yy, że wypuszczając grę, to zobowiązujesz się do utrzymywania 5 lat yy, serwerów, a na przykład widzisz, że po trzech latach już nikt w nie gra i czy to trzymasz, nie. Ale tutaj ja nie mówię, że bo to jest koszt operacyjny. No nie wiem, no, no w pewnym momencie yy, yy, yy, można dać takie narzędzie, jak powiedziałeś, że udostępnić yy, i, i pozwolić mhm. ludziom robić własne serwery. Nie, nie wiem, jakiś tam czy, czy, czy jakiś kod udostępnić yy, do tego. Czy, no coś, coś takiego można by było zrobić. Ale z drugiej strony na przykład są twórcy, i nie sądzę, żeby to było w dużej w du duzi twórcy, ale są za, załóżmy, są twórcy, którzy um, tracą możliwość y, w jakikolwiek sposób y, decydowania o swojej grze y, ze względu na to, że to wydawca ma do niej prawa. Nie? I tak, tak, tak. Ja bym tutaj bardziej... Y, nie wiem, bym to jakoś tak chciał, bo wiesz, dla mnie ta inicjatywa jest bardzo spoko ja generalnie zachęcam naszych słuchaczy, jeżeli tego jeszcze nie zrobiliście, wpiszcie sobie Stop Killing Games, podpiszcie petycję. To jest, nawet jeżeli, jeżeli wam to jest obojętne, to jako osoba konsumująca te teksty kultury, jakimi są gry, możecie się przyczynić, że komuś zrobicie przyjemność, bo jakaś, mhm. chociażby to będzie wzięte pod, ruwa, pod, pod rozwagę gdzieś tam w parlamencie europejskim, czy w jakiejś komisji i, i gdzieś tam będzie próba wypracowania jakichś mechanizmów, które e, ochronią I, i, i dużo ludzi się poczuje, mhm. że ich trud jakiś tam wielki, niewielki e, w rozpropagowanie tej akcji no nie, nie, nie, nie, nie był daremny, więc to, tutaj zachęcam. Natomiast mówię, zastanawiam się, czy, czy, czy to jest dobre rozwiązanie, wiesz, w ogóle wymuszać um, na wydawcach. Um, znaczy, wymuszać, wymuszać nie, ale wiesz, co bym chciał? Żeby stworzony został pewien mechanizm. Właśnie, no to który... mechanizm praw. Yy do tytułu, nie? Nie, to powiedz co do końca, co, co, co ty myślisz o tym wymuszaniu, ale ci jesteś powiem, twórcą, ja gry. Jesteś, chciał, Załóżmy, to jako deweloper stworzyłeś gry, i twoim wydawcą jest ktoś tam? Nie wiem. Trochę to jest bez sensu, bo taki Ubisoft jest jest z deweloperem i wydawcą i to od niego się zaczęło. Eee, żebyś mógł, nie wiem, no, eee, po jakimś czasie zabrać swoje zabawki i gdzie hmm. indziej. Nie wiem, wiem, czy... czy ja, coś, ja uważam, Mm -hmm. zarobiliście tyle pieniędzy, że wam się już ta gra zwróciła, którą, w którą zainwestowaliście i mija nam, nie wiem, dwa lata i teraz ja idę do Redów. Ja chcę, żeby oni się opiekowali moim, moim IP. E... Znaczy, wiesz, znaczy nie, no tu mi się wiem, wydaje, jest, że wydawca, który wykłada spore pieniądze na to, żeby gra powstała, i jeśli mam zagwarantowane, że, że te prawa Wiem, bo to, to yy, takich tak, nie tematów nie dotyczy. To, to jest zupełnie coś innego. Tak. To, jest, to, to też to są te, takie moje, moje chyba myśli poszły wtedy w zupełnie innym kierunku, bo ja generalnie tak naprawdę to mówię, pomyślałem, czy, czy, czy utrzymywanie mhm. tych gier jest ma sens, ale naprawdę, czy wszystkie gry, yy, bo tak jak mówisz, no 90% kin, kina niemego przepadło, ale czy te wszystkie filmy tak naprawdę były warte były, tak. były, były, były warte ranienia West, czy yy, no nie umówmy się, że to były też... To tak samo z tymi flashowymi grami, pewnie, pewnie 99% nie było wartych, ale kilka perełek pewnie się zachowało w jakiejś tam formie, w jakiejś innej edycji, dlatego, żeby były właśnie ciekawe, tak, że, że były... Te pomysły że były na pewno no, gdzie indziej, nie? Eee... Tak, tak, bo masz przykład Tetrisa, nie chcę się tak wyrazić. No oryginalny Tetris pewnie gdzieś tam kod jest, no nie, i tak dalej, ale, kod, ale Tetris miał tyle tych iteracji, i tak dalej, i ta idea tego Tetrisa jest jakby zachowana, nie? Tylko, już bardziej mi chodzi o to, że gry wychodzą z DRMami DR i jeśli... Jest taka sytuacja, że faktycznie, bo bardziej mi chodzi o te zwykłe gry, a nie te online, bo online to jest właśnie kwestia problematyczna. Kwestia utrzymywania serwerów, kwestia utrzymywania. Jeśli gra od początku jest grą, która ma być online i nie ma kom komponentu y, tego singleplayerowego, który możesz grać offline, to moim zdaniem nie powinno w być pewnym wymiaru. momencie tak nie gra, która po prostu tak nie ma już tych graczy na serwerze, zostaje pięciu, sześciu. Firmy to załatwiają naprawdę fair bo jeśli zamykają jakieś serwery, to rekompensują graczy. No przecież Concord jest takim przykładem tytułu, który kupiłeś grę cyfrową, czy nawet, wiesz, no pewnie cyfrowo, w wersji, fizycznej też pewnie mogłeś oddać do sklepu, jakbyś się bardzo postarał, ale chodzi o to, że e, wszystko, co wydałeś na, na tę grę, nie wiem, czy tam były jakieś mikropłatności, ale powiedzmy, że nawet kupienie tej gry, Sony zwróciło każdemu graczowi pieniądze. Tylko te osoby, które zostały z tą kopią fizyczną, no nie, powiedzmy, mają problem, ale ta też ta kopia fizyczna to jest tak naprawdę nic innego jak ten game keycard mm -hmm. ze Switcha 2. Nic więcej. Jeśli ktoś myśli, że ma Concorda folii i że ta gra w jakikolwiek sposób będzie zyskiwała na wartości, no to muszę te osoby rozczarować. Gry, które nie mają... No wiesz, no pudełka nie zyskuje na wartości. Co zawartość wartość? Jest, jest, zyskuje na wartości? Tak, Bo koncepcja tego, że i nawet najlepiej zachowane pudełko w folii jakiegoś tego, ono zyskuje na wartości dlatego, że jest koncepcja, że może kiedyś taki bardzo bogaty człowiek będzie chciał w końcu zapłacić za tę grę i będzie chciał przeżyć, zrobić sobie unboxing cokolwiek, jakiejś takiej rzadkiej gry z Nintendo i móc w nią zagrać. A samo pudełko nic nie znaczy. Ja mam yy, na UMD yy, Rockiego 4. Ale okazuje się, że w, w środku jest płytka z rokiem 3. I co że mam ładne pudełko z okładką z Rokiego 4 na UMD, na PlayStation Portable, kiedy ja nic z tym nie zrobię? Nie ma to żadnej wartości. Ja nie będę co sobie wymawiał, że, że mam sobie Rok 3 czy Rok 4? Czy Dolph Lungren jest według ciebie lepszy, czy Mister T? Wydaje mi się, że, że, że po latach. Yy, yy, no strasznie się, bo to Rok 3 jest z, z, z B.I. Barakusem. Tak. Mister. I wydaje mi się, że, że gorzej się zastarzał niż, niż z Dolphem Langrenem, Lung, Longrenem. Mhm. Bo też taki wydźwięk jest tam ten takiej zimnej wojny. Chyba Gdzie... bardziej, bardziej ikoniczny e, przeciwnik, a z drugiej strony, wiesz, w Rokim 3 masz e, scenę otwierającą to, jak się Rocky bije z Hulkiem Hoganem. Ha, ha, ha. No tak, nie no, znaczy wiadomo, że tam te nawiązania, ale też jest tak, że w ogóle najśmieszniejsze, że ostatnio odkryłem, że ta y, piosenka, którą zawsze kojarzymy z rokiem, to nie była w pierwszym rokiem, ona była chyba hmm. w trzecim dopiero rokiem. Mm -hmm. I to jest taki ten efekt Mandeli chyba, jak to się ładnie mówi, że ja byłem zawsze przekonany, że ten, ale wracając do tej inicjatywy, nie, moje ostatnie słowo jest takie, że tak, warto się podpisywać i warto, żeby z tej inicjatywy wyszło to, żeby twórcy byli zobowiązani, znaczy, żeby firmy były zobowiązane do tego, że jeśli przestają wspierać gry, to żeby właśnie, nie nie, nie zabierali ich graczą, tak? Czyli na przykład, jeśli kupiłeś cyfrowo jakąś grę, bo fizycznie to jest inaczej, ale cyfrowo, to nie mogą ci jej z biblioteki zabrać i musisz mieć jakąś gwarancję, że będziesz mógł nią zagrać. I yy, ja, ja tak mówię, no, ten przykład akurat z, z iPod Touchem jest taki, że tam się po prostu zmienił ten system, jak nie zrobi upgrade systemu, to wielu tych producentów czy twórców tych gier już dawno zniknęło, przestały istnieć, więc nie miał kto zaupdateować do tego 64-bitowego nowego systemu na tych nowych urządzeniach i te gry po prostu przestały działać. A tam były fantastyczne tytuły, naprawdę. Była taka gra, która wykorzystywała e, ten, e, żyroskopowe sterowanie, Blimp, nie wiem czy z takimi sterowcami, takim steampunkowym klimacie. By, były, były gry logiczne. Była taka e, wersja Mass Effecta e, z widokiem z góry. Był Dead Space. Taki z trzeciej osoby. Wiesz, bo tam, na też, chyba Taka była namuwa. Na nie, nie, nie. nie, nie, nie. Taki, taki, taki, taki Dead Space duży, tylko że po prostu na iPadzie. Zanim to było modne, że tak wyrażę. Z trzeciej osoby miałeś to sterowanie dotykowe, ale no to są gry, których już nigdy nie zobaczysz. No chyba, że przyjdziesz do mnie i odpalę mojego... Ipada czwartej generacji, który nie był upgrade'owany od tego y, macOSa, nie, iPad y, iPadOSa, czy jak to się nazywało wtedy, chyba wersji szóstej, czy tam którejś, nie, już nie pamiętam dokładnie. I to jest, to jest właśnie wielka strata, nie? Że, że po prostu wiele gier przepada i z tej naszej biblioteki one mogą nam być zabrane, bo my podpisując umowę, instalując jakąś grę, to my się godzimy na to, że te gry są nam licencjonowane, a nie, że my je kupujemy, nie jesteśmy właścicielami. Bo jeszcze, jak mamy to wrażenie, że kupujemy grę fizycznie, czy na płycie, czy, czy tym, no to, to my jesteśmy jej właścicielami, tak? No nie mogą jej nam zabrać. Nie może przyjść pan z Microsoftu, z pan nie wiem, z jakiegoś, z EA i przyjść i zabrać wszystkie kopie FIFA z twojej półki, mhm. bo powiedział, że teraz ta gra się nazywa EA Sports, FC, coś tam, coś tam, i nie można jej kupić cyfrowo, to ty też nie będziesz mógł mieć jej na swojej półce. No nie, no tak nie jest. A to są fantastyczne tytuły, no to są tytuły, które, yy, yy, bo wiesz, tej FIFA już nie ma, bo jest wszystko jej i to jest tak, że masz po prostu zabraną tą bibliotekę tych starych gier, na przykład jakichś World Cupów, takich było tematycznych FIF. no i tego nie ma, no Nie ja, yy, ja się cieszę, że nadal właśnie są kolekcjonerzy, że te gry gdzieś tam w tym drugim obiegu żyją, ale my od tego odchodzimy, bo wygrywa wygoda cyfrowej dystrybucji, co się wiąże z tym, że jeśli masz coś cyfrowo, to tak naprawdę tego nie masz, tylko masz licencję na użytkowanie do momentu, w którym oni zdecydują, że, e, że już tej gry e, w swojej bibliotece nie będziesz miał. A wiesz, co jest najśmieszniejsze? Że wszyscy mówią, no to trzeba czytać te umowy licencyjne. No proszę Cię, co by w tej umowie licencyjnej nie było, to i tak musisz ją zaakceptować. Jeśli ja na przykład odpalam grę, którą kupiłem w sklepie na płycie i tam jest time and condition, no to przecież jak ja ich nie zaakceptuję, to ja nie wezmę tej gry do pudełka, nie wsadzę i nie pójdę do sklepu i powiem, nie, no tam była taka umowa, której nie zaakceptowałem, więc ją zwracam. No nie, bo sprzedawca nie przyjmie odpakowanego produktu, prawda? Więc to jest właśnie e, ten paradoks, nie tego, tego wszystkiego, więc e, ja mam nadzieję, że coś dobrego wyjdzie, ale to pewnie będzie jakiś konsensus, jakaś, jak, jakiś, e, jakiś kompromis, który pozwoli jakby wydawcom e, no nie zbankrutować, jakby się okazało, że wszystkie te gry one tak mają utrzymywać, mimo że na przykład nikt w nie nie gra, a, a, a, a sprawieniem tego, że na przykład takie inicjatywy jak właśnie Good All Games Preservation, no nieco co GOG robi, że tam coraz więcej się pojawi tytułów i że to będzie taka biblioteka zagwarantowana, bo na GOG też się zdarza, że gry, które e, kiedyś były dostępne, teraz e, już nie są i na szczęście, jeśli kupiłeś taką grę, to ona w tej bibliotece twojej zostaje na Google i nie, nie tracisz. Ale, no ale to jest no, no też coś, co powiedzmy, jeśli nie jest w tym katalogu GOG, no mogłoby się wydawać, że mogą ci też zabrać z jakiejś przyczyny. Nie? Bo się okazuje, że, że jest jakiś problem i oni ewentualnie ci oddadzą pieniądze, tyle zapłaciłeś. No ale gra gra przepada. Więc y, trzymam kciuki za Stop Killing Games. Y, nie trzymam kciuki za Microsoft, chociaż Microsoft w ogóle jakieś manewry teraz robi. Nie wiem, czy, czy czytałeś. Że Helldivers 2 ma się pojawić na, Microsoft, yy, na, na Xboxie. Nie wiem, czy to jest kwestia wymiany, tam nam Gearsy y by nam dacie, dacie y, y, y, Divers 2, ale, ale, ale ja nie wiem. No, ja bym chciał na przykład Force Nową, Motorsport, ale to już się nie wydarzy. Też zwolnienia były w teren i to wszystko. No ale drogi, drogi y, Rafale, jak już rozgrzaliśmy te nasze aparaty mowy, rozmawiając o takich społecznych rzeczach, to porozmawiałem jednak o tym, w co ostatnio graliśmy <grym> i e, cóż to jest za, za tytuł. i Tutaj długo mówiłem, więc oddam Ci, drogi Rafale, mikrofon i, i powiedz, co ostatnio... Graliśmy obaj, co ostatnio grałeś. bo tutaj możemy tak. się pochwalić, że um, obaj gramy w tą samą grę i to jest Death Stranding 2 um, od um, Hideo Kojima Productions. UWAGA SPOILER! UWAGA SPOILER! UWAGA SPOILER! Mały komunikat. Kiedy zaczęliśmy rozmowę o Dead Stranding, nie myślałem o tym, że mogą pojawić się spoilery. Jesteśmy raczej po jednej trzeciej gry, ale w trakcie rozmowy padły informacje, które osobom, które nie znają pierwszej części Dead Stranding, mogą popsuć zabawę w utrzymaniu tego świata. Więc jeśli ktoś ma zamiar zagrać w Death Stranding 1, albo jeszcze tej gry nie ukończył, polecam wrócić do tej dyskusji później. Osoby, które skończyły jedynkę, grają w część drugą, zaczęły. Nie przeszkadza im to, że rozmawiamy o pewnych elementach, które dzieją się w prologu i na początku pierwszych rozdziałów. No to myślę, że mogą z nami tutaj zostać jeśli tu kończycie słuchanie odcinka, bardzo dziękuję za, za wysłuchanie. Pamiętajcie, żeby wspierać Fantasma I co? Teraz przechodzimy do części poświęconej Death Stranding 2. To jest to samo, tylko lepiej yy, tak. w porównaniu z pierwszą częścią. No mieliśmy takie parę prywatnych rozmów hmm. na ten temat. Twierdzisz na przykład, że jest dużo łatwiej. Yy. Ja mam wrażenie, że te mechaniki są po prostu na przykład dopracowane bardziej, że dostajemy bardzo że tempo, z jakimi dostajemy... DC quality of life improvement, jak to się mówi. Tak, też, też, ale też więcej tych gadżetów, które tam dostawaliśmy hmm, chyba... No, jest mi też ciężko powiedzieć, bo ja grałem na premierę i, i mhm. y, w ogóle to jest, to jest zabawna sprawa, że y, jak rozmawialiśmy tam na początku listopada 2019 roku. To był mój pierwszy podcast, w którym rozmawialiśmy mm -hmm. o, o, o Death Stranding. Eee, tylko Tego się na dwie części, więc ta, ten e, Death Stranding chyba jest w drugiej, ale, ale tak jest, że to było nasze pierwsze nagranie. Taka pierwsza rozmowa w ogóle. Eee, tego się tak zapadła w, w pamięć. Mam, mam do niej sentyment. I, I serio, mam sentyment do niej. Eee, mm. Więc tak... Mamy Death Training 2, który jest kontynuacją. Dzieje się powiedzmy rok po wydarzeniach. Dobrze mówię, rok czy dwa lata? No tam kilkanaście miesięcy. Nie, nie, rok. Jakoś rok. tam no, kilkanaście miesięcy. Na... Kilkanaście miesięcy nie, nie, po jest, wydarzeniach. Jest 11. Z, z, po wydarzeniach z pierwszej części e, Porter żyje z, e, z dzieckiem e, tym, tym łącznikowym dzieckiem Lu Sam Porter e, gdzieś tam na obrzeżach Stanów Zjednoczonych, w takim pojedynczym schronie i pojawia się Fragile, hmm. która prosi go o pomoc. Trochę się tam pozmieniało, jeżeli chodzi o struktury władzy i prosi go o pomoc, żeby podłączył Meksyk do sieci chiralnej. To są chyba kilka węzłów jest. I to tak naprawdę ten pierwszy, pierwszy Meksyk i te wszystkie mm, misje to jest taki samouczek, przypomnienie tych wszystkich mechanik, jakie tak, były. Tak. Mm, praktycznie to co ja zwróciłem uwagę i to też zgadzam się z tym, co mówisz, bo tak naprawdę to, to, to żadnego wyzwania nie było. W sensie ja nie wiem, czy się chociaż raz wywróciłem e, podczas tych pierwszych misji. Wiedziałem wszystko, co i jak. Nie było żadnej, żadnego, żadnego zaskoczenia. To wszystko było bardzo intuicyjne. Praktycznie ten interfejs się nie zmienił. Nawet jest chyba tylko jeszcze wygodniejszy, można powiedzieć. Więc po tym jak... Ja, ja miałem takie wrażenie, się... że, że, że, że wręcz nic się nie zmieniło. Dopiero później, jak właśnie przenosisz się przez tą bramę, i realną chyba ono się tak nazywa. Do, to już tak zaznacza, że, że pewne rzeczy z, z... No będziemy mówić. mówić, więc tak. Ciężko mówić e, o grze, ja że później... prolog w jednym miejscu. Nie, ja uważam, że to nie jest nawet spoiler. Tak. Bo tak. pierwszy, pierwszy pr... Pierwsze, pierwszą lokacją jest Meksyk i przenosimy się do Australii. I gra tak, tak. naprawdę, e, poza tymi pierwszymi wydarzeniami folobularnymi, oczywiście tam się później do tego Meksyku można wrócić, e, wymaksować te wszystkie mm, węzły te, te, te relacje z tymi ludźmi. Tam podejrzewam, że jest jakiś ciekawy wątek w przypadku niektórych postaci, bo tam mamy jedną postać nazwaną matką też i mhm. to jest kobieta, która jest w ciąży i tam jak mamy ten cały nasz węzeł, taki z, ten indeks o, z informacjami, mhm. no to tam w przypadku tych niektórych postaci mamy, Chyba że... Korpus nazywa, mówisz o tym. Tak, korpus, nie węzeł, tylko korpus. To jest napisane, że ten wątek się rozwinie. Więc tam podejrzewam, że można spokojnie wrócić, to oczywiście wymaksować i tam jakieś te wątki się pewnie porozwiązują po, po ciekawie. A no tam się a ja to później, jest... bo później też się pojawia postać, która też ma jakby cierpi na tę samą przypadłość. Tak. I, i, i, ten, ten, I ten element tego jest, jest dość istotny w, w tej w fabule. Kor gry dzieje się w Australii. Mhm. Eee, tak. Podłączamy. Nawet musimy kangury ratować. Kangurów. Tak. Ratować, ratować zwierzątka. To jest ta, taka mechanika, która była podobna w, w Metal Gearze. Tylko tam opaliśmy zwierzęta w pułapki albo usypialiśmy je i, i wysyłaliśmy je gdzieś tam do naszej bazy, która, która służyła jako zo w jednej, w jednej tam części. Mhm. Tutaj mamy po prostu, podbiegamy do zwierzęcia, łapiemy je i, i wpakujemy w pakunek i wkładamy na plecy. Jest taka lokacja, gdzie się tymi zwierzętami, tak. które przeżyły, opiekują. Przyczółek, nie wiem, czy to się na przyczółek nazywa, ale dla zwierząt, czy coś takiego? No e nie schronisko, ale, ale wiesz co, że ja to tak tylko powiem, że ja niestety w nocy przejechałem dwa kangury. I, i, I dostałem minusowe lajki. Ja po raz też... pierwszy w grze okazało się, że można dostać minusowe lajki. A tak, ja też zabiłem bo ten. Nie pamiętam co to było. Ale Mocno społecznościowy aspekt. Też no, no. zabiłem. Ale to było po ciemku i oczywiście Lu się bardzo zdenerwował. Ło, dziecko. Zdenerwowała, bo to chyba. Chociaż nie wiem, bo to jest. Póki jest. Y, Lu jest płodem, no to to jest dziecko, tak? I to nawet y, jest. Y... Znaczy płeć jest później znana, nie? Tak zastanawiam się, czy kiedykolwiek do, do tego łącznikowego dziecka... E... Ale nie, nie, nie używają e... zaimku it chyba e, tak, Sam tak, przynajmniej w tak, przypadku tak. tak. sama e... to on mówi o Lu jako o chłopcu chyba. I używa... Nie Mi mówi. się wydawało, że Lu to jest dziewczynka i to jest właśnie to, że teraz jestem trochę skonfundowany. Tak? Bo Lu to, to jest dziewczynka? Okej, okay, mu... nie wiem. Mi się wydawało, że to jest chłopca. No właśnie to jest to, że, że jak myślisz o dziecku, nie... To, to nie zastanawiaj się nad, nad tą płcią, nie? I teraz... Ale, no, ale to jest taki, taki był aspekt, no, nie No bo ten, ten aspekt ten społecznościowy i tego, że mamy to dziecko, które czasami trzeba uspokoić, pokołysać, zdjąć, nie? Jest, jest istotny, ale nie jest taki bardzo istotny. Właśnie a propos tej, tej, tej, tej łatwości gry, dokładnie to samo sobie pomyślałem, co powiedziałeś, że ja może się potknąłem, że było tylko kilka takich przypadków, że się gdzieś potknąłem, bo faktycznie zacząłem, miałem za dużo na sobie, albo, albo brałem jakiś taki towar, który zależało mi, żeby go przenieść, ale przenieść go po prostu do, do z tych, tych, tych ciężarówek, nie? bo miałem akad jedną po tym, więc musiałem po prostu się przeładować mhm. i, i chwilę mi to zajęło i chodziłem po tych kach, ale w pierwszej części to ja niemal nagminnie byłem przeładowany i musiałem balansować, chodzić, przechylać się. Yy, korzystać z tych wszystkich gadżetów. Tutaj właściwie wszędzie możesz się dostać pojazdem, yy, możesz sobie robić skróty, czasami gdzieś tam przez rzekę yy, przeładować, yy, nie, nawet nie budować most, nie? ale możesz sobie po prostu te drabiny przerzucać i po tych drabinach przechodzić, jeśli chcesz, ale nie było czegoś takiego, że ja pamiętam Epik jakąś pożar. taką epicką wyprawę, Aha. gdzie muszę się przedostać przez rwącą rzekę, i, je, I nagle po prostu tracę równowagę, wypadają mi te wszystkie paczki, wszystko mi leci. Wydaje i, i, mi się, i że aspekt społecznościowy, czyli te wydeptane ścieżki, którymi chodzimy, e, na przykład, i one są. I gracze, którzy chodzą, nie wiem, czy to jest jakiś tam powiedzmy, na jakimś tam serwerze, z jakoś tam, nie wiem, 60 innymi graczami na przykład, czy tam, nie wiem, 80 ma i y, ścieżką, którą ty idziesz, to następny gracz już ma trochę łatwiej następne. Ja powiem w ten sposób. Y, wydaje mi się, że to trochę psuje rozgrywkę i poziom trudności. W sensie ja nie wiem, czy to można w jakiś sposób ograniczyć, bo, y, bo mam takie wrażenie, że y, każdą misję, jaką biorę, to ja już napotykam ślady innych osób. I to jest, a to jest jakiś schron, a to jest jakaś tyrolka, a to jest właśnie drabina, a to jest lina. To, to są pierdoły, ale te wydeptane ścieżki, które, yy, po których się idzie po prostu łatwo, a druga sprawa, że jak ja doszedłem do momentu, kiedy już mogę budować drogę i, yy, i nagle się okazało, że ta droga jest praktycznie wybudowana całkowicie yy, do pewnego tam etapu, no to mnie takie trochę rozczarowało, bo ja pamiętam, że w pierwszej części ja się naprawdę namęczyłem, żeby zbudować drogę. Tak. Bo trzeba się naznosić tych materiałów. Chociaż tutaj widzę, że też jest tak, że jak kolejną drogę budujesz, swoją pierwszą, powiedzmy to, mało materiałów potrzebujesz, później y, coraz kolejną, kolejną, to jakby to sukcesywnie wzrasta. Ja na no właśnie, etapę, żeby ja ci zbudować ten jakąś drogę, to kilka tysięcy muszę tak, dać na ten ja Miałem taki jeden, jeden moment, materiał. że zobaczyłem, że tam trzeba y, bardzo dużą ilość ceramiki, której, której chyba nawet nie miałem. Y, takiej ilości w tej, w tej, w tym swoim, w tym naszej bazie takiej wypadowej, e, hmm. bo tutaj mamy Metal Gear, który, w którym jeździmy. No, tak żartuję oczywiście, ale e, nasi ja towarzysze... Mówisz o DD mowa o Magellanie, o tym mówisz? Tak, mówię, nasi towarzysze, których spotykamy i przyłączamy do naszej ekipy, bo tutaj sam nie jest sam, tylko jest tam cały czas z nim fragile, jest e, mm, jest, jest nowa postać, e, którą gra... Kurczę. Ellen Fanning? Ellen tak, ale dziewczyny mówię tylko chodzi mi o kapitan, znaczy o tego sternika, którego A, gra... George jeden. Miller, tak. Tarman. Tarman, dokładnie. To jest jeszcze dolman, który jest przy pasku naszego. Tak, taka jest... nowa, nowa postać, tak, tak. Bo wcześniej chyba nie było tak, gada... nie, było. nie mieliśmy gadającego breloczka. Nie. Nie, nie mieliśmy towarzysza, ale ja uważam, że to jest coś, co się Kojimie spodobało w gadowłoże że Kratos ma gadającą głowę przy pasku i my mamy... No taką, to jest taki odpowiednik, dokładnie, dokładnie. Mamy gadającą laleczkę, która ma też całkiem fajne, też e, swoją drogą, to nie jest tylko gadająca głowa, ale też ma swoje funkcje. Natomiast e, Z takim e, dronem, no. Mam, mam, mam, no, mam, mam jak takie jak właśnie Labanie. wrażenie, że ja miałem tam do zbudowania naprawdę bardzo dużo. Wyszedłem, mówię, dobra, już tego dzisiaj nie robię. Wyszedłem z gry i wróciłem po jakimś czasie, nie wiem, czy po jednym, czy po dwóch dniach i tam już było na przykład zamiast tam 2600 ceramiki było, trzeba dostarczyć 560. Mhm. Że już tam ktoś inny to podostarczał. Nie, nie, nie jestem Ja, ja mam wrażenie, że, że, że faktycznie to bardzo ułatwia, że są ci inni gracze. Na przykład też jest trochę denerwujące, jak już w pewnych momencie masz bardzo dużo tych takich emotikonek mhm. porzucanych przed różnymi schroniskami i bazami, bo jak przejeżdżasz przez nie, to automatycznie dajesz lajki, więc one są tak ustawione, żebyś no, nie mógł ich ominąć. No, nie niektóre chcesz żebym nie... Tak, bo niektóre dają ci przyspieszenie, niektóre dają ci tam trochę podwyższają kondycję. To też jest tak, że zależy, jaki znaczek postawisz. To czasami jest taki, tak. który daje lajka, ale czasami daje taki lajka, ale też przyspiesza na przykład twój pojazd, albo na przykład mhm. trochę ci kondycji odnawia. Oczywiście my, my nie musimy Damian jeździć wszędzie pojazdem. Też się umówmy, że możesz sobie wziąć to wszystko na plecy i sobie wy wyznaczyć azymut, nie po ścieżce, tylko połowę, tylko na na przełaj. krótszy, na przełaj. E... Tak, tak. I to jest fajne. To jest fajne. Tylko, że... Ja, ja tego nie robisz. Polubiłem mój pojazd. Bo, no polubiłem tak, mój po... pojazd, bo, bo ja po prostu biorę dużo zleceń. Zresztą yy, też przyznam się, że... No bo jak już mówimy o, o tych, tych, powiedzmy, pierwszych tych pięciu, sześciu godzinach gry no to tak, pojawia się ten nasz pojazd, e, którym kieruje właśnie George Miller, a katarman, i on ma moc podróżowania w tej smole. I generalnie on też służy do szybkiej podróży. I ja bardzo często, bo ładowałem dużo materiałów, ja, ja po prostu lubię budować. Ten aspekt budowania sprawia mi tą, tą przyjemność i pewnie mógłbym być dużo dalej w grze, gdybym po prostu nie bawił się, że tutaj gdzieś dostarczę, bo widzisz, ja nie wiem, czy ja na tym etapie, już w pierwszej części, nie miałem już dużo więcej dróg zbudowanych i nie miałem też, e, nie wynaleziono tych, tych robotów takich. Były dronem. One zajmowały się e, tymi takimi głupszymi przesyłkami w cudzysłowie. Bo tutaj ja czasami wydaje mi się, że robię e, przesyłki, które mi dają bardzo mało lajków nie? w tym, tym świecie. A te lajki są istotne, no nie no, bo one budują naszą reputację, one rozwijają naszą postać. E, jak jesteśmy oceniani jako kurier, no nie tak, tak my później. Możemy, yy, powiedzmy, no nie, no to, to, to nasze statystyki. Szczerze mówiąc, ja nie, nie wiem, jak one bardzo wpływają, bo na to nie zwracam uwagi, bo nie miałem jeszcze takiego naprawdę dużego wyzwania w tym razie. Poza tym czasowym, że spotkanie z tym pierwszym yy, bossem, tym większym, no ograniczało się do tego, że faktycznie byłem przygotowany, miałem ten karabin na, na, na WZ, miałem bardzo dużo yy, granatów tych yy, z krwią, nie? To się, hermogranaty chyba nazywa, czy? No jakoś tak które Ale się okazały niepotrzebne. Ten, a, Aha, nie, przy nim tak było. Przy, nim tak, bo, a, przy to... nim tak, przy pierwszym tak, bo to mówisz o tym Bosie w Meksyku. To tak, bo ja myślałem nie. o tym y, już na, w Australii. Ale też tak, y, po, też powiedziałeś, że jest, y, walka jest łatwa. Ja, ja nie zapamiętałem walki w w tym jako hmm. trudną w żadnym momencie. Pamiętam te takie etapy, gdzie przenosiliśmy się y, do innego wszechświata, tamtego kieszonkowego wszechświata, jak to nazywam, i, e, i Byliśmy w różnych mm -hmm. w różnych, różnych wojenach. Pierwsza, druga wojna światowa i, i Wietnam. I one były bez Znaczy że się tam strzelało i to było moim zdaniem kiepskie. Jakieś nudne były, ja to bym tak określił. Żmudne. Tak, tutaj, y, tutaj też jest taka sytuacja, że trafiamy tam do tego, powiedzmy, świata y, zmarłych, umarłych. Y, to jest Meksyk też, tak mi się wydaje. albo jakaś tam Ameryka Południowa, miasto... Mm, które płonie, i. Fajerwerki nie, 4 tak. of July, może jakieś. Tak, czy czy Ameryka, ale nie wiem. Święto Zmarłych, było tam to tak trochę tak. Aha, no, no. Ta ekipa, która wychodzi z. pojawia się na motocyklach, no to nie mają takie, no. no są, mają czaszki zamiast twarzy, nie? Ale mm, ja tutaj. tak, tak, tak, tak, tak. Mm, No tutaj jest tak. Według mnie mniejszym wyzwaniem ta gra jest y, dla mnie niż była jedynka, ale teraz tak. Pytanie, czy dlatego, że ja znam te mechaniki, wiem o co chodzi i ta gra hmm. tak dobrze mi z, gdzieś tam w tej pamięci utkwiła, że ja te mechaniki cały czas pamiętam, e, że nie miałem nigdy takiej, takiej sytuacji, żebym, nie wiem, no, no coś, coś no, bo buty widzę, że są zużyte, to nawet nie ryzykuję, że te buty mi się zużyją podczas, tylko to, to, to są takie tanie buty, hmm. że ja je po prostu produkuję nowe, tamte przetwarzam. Mm. Tak. Tych gadżetów jest bardzo dużo. też jest, Mhm. Też jest to, że, że znając właśnie te mechaniki, też nie przeładowujesz się specjalnie. Korzystasz z tych bagażników, no nie na, na, na sznurki jak chcesz. Po prostu e, ja, e, no, nie wiem, no, tak jak mówię, e, bardzo często podróżowałem, mając no ten charakterystyczny pewnie e, e, nieraz nasi, nasi słuchacze widzieli, e, plecak wypchany jak wieża. Tak byśmy po prostu nosili. E, czterometrowy słup paczek, bo to wiesz, bo, bo tutaj się liczy waga, nie, że paczki może, mogą, może być duże, ale są lekkie i dlatego może być dużo, no ale też w pewnym momencie, jak już mamy te egzoszkielety, te wspomaganie, no to możemy też dźwignąć więcej, no nie? Ja, ja na tym etapie tam mogę dźwignąć ponad 200, nie wiem tam, 250 kg nie tak, wiem, to dokładnie. Tak, tak. Więc, więc to, to sprawia, że ja mogę po prostu nosić pół samochodu, no nie, na plecach, ale ja, ja tego nie robię, po prostu Pewne rzeczy mam ma w tym, bo ja zachowuję taką lekkość, no bo żeby na przykład nie, w, w momencie, kiedy dochodzi do walki, no to być zawsze przygotowany, mieć kilka tych broni, czy snajperka tam z tymi pociskami usypiającymi, czy jakieś takie pojedyncze strzały, czy właśnie te karabiny, strzały. Ja się bawię wszystkim. W ogóle nie martwię się tym i nie ma tego aspektu, czy, czy so, być może na tym etapie nikt o tym, że, to jest, znaczy, że tego nie ma. Ale pamiętasz, tu jest ta kwestia tego, tej rozpróżni. Mówi się o tym, bo jest w prowadzeniu, że jeśli martwe ciało, że wynurzony, to, no. wynurzony tak, dotknie martwego ciała, to dochodzi do eksplozji o sile małej bomby atomowej. nie? Tak. I my bardzo często musieliśmy się pozbywać ciał, no bo to, jeśli tego nie robiliśmy, no tam dochodziło takich do tych... Nie pamiętam tego dokładnie, ale jakby w grze było tak, była że spalarka. bardzo często była spalarka i my robiliśmy misję Związane na przykład z tym, że musieliśmy przenieść jakieś ciało, nie, żeby, żeby nie, nie, nie dochodziło do czegoś. Tutaj mam 25-26 godzin, może nawet trochę więcej, nie, bo patrzę, jak to, Bo tak to jakoś zlicza mi się, wydaje, w grze. Ten czas jest tak zliczany. Nie wiem, czy to dokładnie, czy nie. I do tej pory nie miałem takiej misji. Miałem misję, że transportowałem yy, ciało, no ale żywego człowieka, nieprzytomnego. Nie było w ogóle takiej sytuacji, że musiałbym się martwić. No ale zabiłeś kogoś? No Bo właśnie... wiesz, możesz zdjąć blokadę na, na karabinach WZ. Aha. Oni jest. To nie, nie zabiłem jeszcze nikogo chyba. Jest, Bo ja nie Jest możliwość już, w, w niektórych w niektórych, yy, w niektórych węzłach masz możliwość spalenia ciała. I oni mówią, że w pewnym momencie tam jedna z tej, tej obozów, yy, oni, oni mają śmiercionośną broń. Yy, i że, Aha. jak to się stało, że mają, bo oni przecież nie strzelają z karabinów WZ. A ja. no możesz zdjąć tą, tą blokadę. Jest sposób, oczywiście to nie, nie ci chyba tego nie mówi wprost, tylko w tych ekranach tam takich z podpowiedziami. Mhm. Ja nikogo nie zabiłem, ale ja też yy, wiesz, yy, używam bolasów. I podbiegam i no, uderzam. No bolasów też, tak. I uderzam. I to jest. Y A bolasy to nie są te takie, co strzelają takimi linkami? Tak, to są to. Ja używam tego, tego karabinu na bolasy, no. czy tam strzelbę na bolasy, strzelam e bolasem, podbiegam, daję, daję kopacz tam, jak leży, czy e spiąchy jak stoi. On upada, jest nieprzytomny, i, i to jest mój sposób działania. I trochę może y mhm. trochę się pobawiłem też strzelbą, strzelba bardzo spoko. Natomiast tak naprawdę tutaj yy, to nie jest wa walka, gdzie byśmy się chowali za słonami, jakieś taktyki potrzebowali. Jeżeli mamy yy, te worki krwi na piersi, to nasze życie się tam uzupełnia samemu, czy tak. yy, samo yy, i możemy sobie pozwolić na tak naprawdę bieganie z tym sznurkiem, z tą linką i wiązanie tych ludzi i bicie się z nimi nie musimy nawet korzystać z jakiejkolwiek broni. To, że sobie tam mhm. strzelimy do gościa na wieżyczce, to tak naprawdę jest yy, naszym dla naszej wygody, niż tam, żeby wchodzić po tej drabinie. Yy, mhm. Ja mam, dla mnie to nie jest jakieś zastrzeżenie. Gra przechodzi się płynnie, się czuje ten progres i tak powiedzieć, można sobie budować, można sobie robić jakieś dłuższe wyprawy, można sobie robić tam przejście na zymut. Trochę mnie męczy to, że właśnie ja bardzo niewiele doświadczam z tej dziewiczej krainy. W sensie tego pierwszego postawienia stopy na kontynencie, który był oddzielony od reszty i te, mm. te, te, te schrony są od siebie podzielane. Ja już mam w dużej części gotową kolejkę, gotową drogę, wydeptane masę ścieżek, tak powiedziałeś, tych znaków hologramów jest po prostu masa, porzucone pojazdy. Ja naprawdę Czasami się zniechęcam W sensie nie mam Widzę jakiś punkt na horyzoncie Coś jest na jakiejś górze Ja tam idę i podchodzę powiedzmy Tam od strony zachodniej Dochodzę do punktu, w którym jest Wydeptana ścieżka, bo przede mną 40 czy 50 osób to zauważyło I też poszło zobaczyć co to jest i mm -hmm. idę już po prostu bez żadnego problemu. Nie wiem czy ty, ty do tego doświadczasz, mnie to trochę irytuje. Mm. Wiesz co, ja nie, nie, nie myślę o tym jako, jako, jako um, problemie, ale, y, ale tak jak się zastanawiam, to faktycznie jest tak, że y, ja, ja po prostu w pewnym momencie nawet tą eksplorację taką... Y, nie czyż, że zarzuciłem, bo są, są momenty, w których eksploruję, tylko że właśnie robię to pojazdem. Nie? Mm -hmm. jak, było ten, jak, jest, jak zbudowałem tą kolejkę, to jednak jest, ten, ten, jest ten, ten jeden węzeł tej kopalni, zaraz koło tego wynalazcy, ale za pierwszym razem, to wiesz, żeby zbudować tą kolejkę, to ja musiałem całą tą trasę pojechać, żeby, żeby odbudować te, te, te, te, te, te szyny, nie jak to nazwać. No ja tylko szyny, w jednym nie? punkcie dołożyłem towaru, żeby, żeby te szyny były... Yy... Skompletować całość, tak? tak. Od, od początku. Bo ja mam połączone, nie chyba trzy węzły mi się wydaje, że nie, może... trzy i... Nie, dwa węzły, mam w sensie dwa, dwa schrony i kopalnia, bo są trzy powiedzmy. tak, tak, tak. To ja ja, ja tylko w jednym miejscu dołożyłem tam surowców. A to, to ciekawe, jest... bo ja na przykład y, y, zbudowałem chyba z kilka i y, y, ja jakże pojazdem, to nie wiem, czy, czy upgradowałeś sobie pojazd, dołożyłeś te dodatkowe baterie, na to działko takie i możesz taki, taki chwytak mhm. energetyczny, ja to tego nazwę. I to tak ułatwia, bo po prostu jedziesz, nie musisz wysiadać z samochodu. bierasz wszystko. Te wszystkie przedmioty zbiera po prostu kolejne. Ja tego nie pamiętam, żeby to było w jedynce. A to Ty grałeś ułatwia. jedynkę w Directors Cut, czy grałeś tą podstawową jedynkę? Bo ja grałem podstawową. Na pr... pod... podstawową. No tak jak ja. Trochę... I nie wiem, może to było już w tym Directors Cut, nie? że to są rzeczy, które, które graczy już doświadczyli wcześniej. Nie? Ale dla mnie to była taka... Nie Taka nowość, nie? Bo wiesz, jest... Ten świat, on żyje, on tam, tam spotykasz tych, tych graczy innych, na zasadzie właśnie tych, tych ikonek, są jacyś symulowani kurierzy, ale wątpię, żeby to był odpowiednik Nie, to gracz. są ci tak, chodzą pewnie... parami to są ci tacy kurierzy, którzy tam po prostu, oni idą z jednym przedmiotem, możesz im pomachać, dać lajka i wymienić się przedmiotem. Tak naprawdę oni to są, to tak. są... To są, oni oni tak byli folklor, nie? Oni też byli wiedynca. To nie jest aż takie mhm. yy, to jest Nie mój... się czy jest jakiś taki element AI w tym jest. Wiesz? Że, że to jest, że one, oni coś więcej, że oni żyją tym swoim życiem, że oni tam chodzą, coś robią, że mówić na przykład ich śledzić i coś by zrobili, bo na przykład przeciwnicy. I to jest fajne moim zdaniem. Oni są w stanie cię zaskoczyć nie może jakimś atakiem, czy że cię zajdą od, od, od tyłu, czy coś takiego, chociaż to się zdarzało, no nie, i, i ten, tylko ja zaparkowałem, że się tak wyrażę, w pewnym miejscu właśnie mój pojazd, który był wypakowany po brzegi, no i wyszedłem i zajmowałem się, wiesz, eliminowaniem tych przeciwników, tam później musiałem znaleźć tam, tam jedną postać, niektóra była tam uwięziona i gdzieś z tyłu nagle, znaczy nie że z tyłu, tylko, że dochodzą do mnie komunikaty, bo, że ktoś kradnie mój ładunek, jeden, drugi i tak dalej, i po prostu jest super sprawa, bo jeden z tych, tych bandytów, nie, wsiadł do, do, do mojego pojazdu, odjechał kawałek i przy jakiejś chyba skrzynce zaczął wszystko po prostu wypakowywać z tego bagażnika. Aż naprawdę miałem bardzo dużo rzeczy, to ja dostałem, zdążyłem tam wrócić, zanim to wszystko dopakował i się zorientowałem. Ale na początku to byłem w momencie, mówię, no nie, no chyba straciłem pojazd, nie wiem gdzie go znajdę, bo nie, bo po prostu gdzieś odjechał i sporą odległość, jakieś, nie, nie wiem, 200 metrów. I to było takie zabawne, bo to mi pokazywało, że okej, okay, w jakiejś tam mikroskali ten świat żyje, bo poza tym on jest właściwie martwy, nie? że jak my przychodzimy, to jedynie, jedyne interakcje międzyludzkie, no poza tymi kurierami, powiedzmy i tymi bandytami, no to są przy tych węzłach, przy tych, przy tych obozach, przy tych, tych głównych miastach, które też potrafią robić wrażenie, bo na przykład ten, ten, ten węzeł, ten chyba F1 tak się nazywa, nie? Ten, od którego się zaczyna ta, ta kolejka, to nie wiem, czy widziałeś tak z perspektywy, jak na niego spojrzysz, nie bo tam jest taki komunikat, że tam jest tam 50 tysięcy mieszkańców, nie? co jest, jest wielki. tysiąckrotnie więcej niż w, w innych takich tego typu placówkach, które spotykasz. że Tam może być kilkanaście, kilkadziesiąt, nie wiem. Ale jak jesteś, masz taki piękny widok perspektywy, to widzisz, że tam jest po prostu pewna metropolia, że tam są jakieś budynki, że nawet oni nie muszą żyć specjalnie pod ziemią, tylko to jest jakieś tam miasto za tymi murami. Nie? I i no niestety my w tej grze nie jesteśmy w stanie odwiedzić tych, tych miejsc, no nie, my jedynie możemy zejść do naszych kwater, czy tam na Magellanie, czy, na, czy w ogóle w tych różnych bunkrach. Nie, odwieramy, nie odwiedzamy miast, chyba że miastem nazwiemy coś, co jest jakby jakimś taką... Ruiną. Taką ruiną, no nie, bo mamy przecież te... te yy, jakby to, co zostało po poprzedniej cywilizacji. Nie? Szczególnie w Meksyku, ten pierwszy taki moment, w którym nie? Ja, takie graneczny, Tak, taki... Ja przeszedłem, y, wiesz jak, śmiesznie, bo ja przeszedłem najpierw totalnie w bok, wzdłuż rzeki i znalazłem później jakieś przejście i ja całkowicie ominąłem na początku jak, jakąkolwiek konfrontację. I dopiero jak A, wracałem, to gracie jakby y, no, zmusza do tego, w cudzysłowie, żebyś poznał no, postać, której drugi raz jeszcze nie spotkałem, a bardzo mi się podobała, tego, tego ninja, że się tak wyrażę, który, który tam... Bo to nie jest Higgs, nie? Tam Higgs się później pojawia, ale, ale na początku, nie wiem, czy jak wracałeś tam w Meksyku, czy spotkałeś... Tak, okay, tak tej... bo ja y, dostałem komunikat, że... Y, no, komunikat, że... Tak, że czy, coś się że, dzieje, że coś że jest... Wracać, w, tak, wracać, że w związku wracać. z czym wsiadłem na pojazd i, i po prostu jechałem... Yy, bo tam jest takie... No w tak. <gry> mówię, mówią, po prostu przejadę przez ten punkt yy, mów i mam nadzieję, że się nic się nie stanie, ale jak się stanie, no to tam miałem akurat chyba yy, tą włócznię ich, to mówię, jakoś się tam poradzę, bez problemu. Ale yy, no, był, był, był, był, był inny yy, przeciwnik w tym miejscu i to było miłe zaskoczenie. Natomiast mhm. yy, ja ci powiem jeszcze kolejny mój zarzut. Bo mnie się dwójka dużo mniej podoba e, od jedynki. Pierwsze to jest mój zarzut, że ja nie czuję tej takiej e, dziewiczej pustki, jaką czułem e, poprzednio, że poprzednio miałem, jak grałem w 2019, to ja jedną drabinę gdzieś tam znalazłem. I wow, to było coś, coś tam pomógł mi zbudować drogę. Albo był most gdzieś tam jeden. Teraz ja mhm. od, od, włączam sieć hiralną. I tam jest masa rzeczy już, od razu. Są dwa samochody, tak. e, postawiony most, postawiona wyskocznia, e, tyrolki. No kurde, to jest tak jakbym. Ja wiem, że tam są takie umiejętności, że możesz sobie zwiększyć jeszcze ilość rzeczy, które kto inny ci postawi. Ale ja na przykład miałem taki moment w jedynce, że stawiałem tyrolki. W pewnym momencie ta przepustowość była taka mała, że ja nie, ja musiałem chodzić i szukać rzeczy, żeby sobie postawić się jakąś tarolkę, to musiałem coś zniszczyć. A teraz ja w ogóle nie mam tego problemu. Tych rzeczy jest, mogę nastawiać sobie tyle, ile chcę, ale i tak i tak już są rzeczy mhm. innych graczy, które są takim strasznym ułatwieniem. To, dlatego ja mam trochę inne wspomnienia um, i zastanawiam się troszeczkę poziomu trudności sobie nie podnieść. Muszę sobie poczekać o poziomach trudności. Może to jest kwestia tego, że grając na normalu, bo jakoś tam się szalenie nie zastanawiałem, to może dlatego mam tak y, tyle tych y, wsparcia od innych graczy. Nie. Z drugiej strony... Wiesz, teraz takie... się zastanawiam, czy by nie, nie poszukać właśnie tego stanie, żeby właśnie ograniczyć tę interakcję, albo nawet, i teraz chyba jak wrócę do gry, to spróbuję, po prostu odłączę internet i zobaczę, czy gra w trybie offline ona będzie mi symulować, że jacyś ludzie mi zostawiają te przedmioty, czyli wiesz, że, jakby, że gra kompensuje ci to, że nie ma prawdziwej graczy, to, to jakieś przedmioty, powiedzmy, losowo ci się będą pojawiać, mm -hmm. czy, czy to będzie totalnie dziewicze, no bo widzisz, nawet te potyczki z bossami, że tak wyrażę, one są pełne przedmiotów. przecież graczy, graczy rzucają. Prostu... Możesz, To jest taka mechanika dla graczy, dla, dla słuchaczy mówię? że jest taka mechanika, hmm. że y, możesz zostawić prośbę i ta prośba się pojawia na mapie i prosisz o coś, o broń, o materiały do budowy, o, o jakiś sprzęt i ktoś inny, widząc to, może tam zostawić. coś. I wtedy w twoim świecie się to pojawia jako przedmiot i y, y, y, y jest w pewnym momencie, to jest automatycznie, y, zostawiasz samemu, to zostawiasz po prostu auto, tak. z automatu ja nie wiem, czy to można, mam nadzieję, że to można wyłączyć, bo to jest też trochę, yy, trochę przeładowany jest ten interfejs z tymi komunikatami, że ktoś tam spełnił twoją prośbę, ja idę, tutaj mam znowu bronić zostawioną. Ale w tych pierwszych potyczkach to tego jest bardzo dużo. Naprawdę nie trzeba się martwić. Nawet jakbyście poszli z jedną bronią i bali się, że wam się skończy zaraz amunicja, to znajdziecie kilka kolejnych karabinów, strzelbę, yy, już mówię też granatów. Yy. To, to jest mój pierwszy zarzut. Drugi zarzut, to ja niestety w żaden sposób nie jestem zaangażowany w tę fabułę. No, bardzo mi przykro, ale jedynka mnie od razu złapała za e, za gardział i bardzo się ten, ten, ta tajemnica tego świata, ta, e, ta cała... To w darcie ten kataklizm, Tak, tak, w darcie śmierci, te, te, te wszystkie... Rzeczy, które były dla nas nowością na etapie jedynki, tutaj już są ukonstytuowane i my o nich wiemy, i one nie stanowią żadnej tajemnicy. I to, co dostajemy w fabule, poza tymi wydarzeniami z końca prologu, które były trochę są dla mnie enigmatyczne do tej pory, i ja nie do końca wiem, co, co jest prawdą, a co nie. I to mnie trochę przyciąga, żeby poznać tę fabułę, jak to się. To się stanie dalej. Natomiast cała reszta to jest takie rzeźbienie w tym materiale, który on stworzył, Kojima wymyślił stw sobie w jedynce i dopisywanie jakichś takich e, na marginesie rzeczy, dodawanie takich, ale one nie są w żaden sposób dla mnie angażujące. Niestety to jest... E... Wszystko, co było enigmatyczne na początku właśnie w jedynce, fragile, e, ten temporal... To, to, że my jesteśmy, mamy ten dums i co to oznacza i że wiesz, no, mi się zdarzyło jakby być wciągniętym parę razy, wiesz, tą smołę i tam, i, czy tam zginąć, nie? No na I, początku tutaj, to, kurczę, w ogóle. No właśnie, masz potyczki z wynurzonymi i jesteś na to przygotowany, wiesz dokładnie jak postępować, masz te granaty hmm. z krwią i doskonale wiesz, co masz robić, nie masz, ale to już pomijam to, że to mechanicznie hmm. jesteś przy, przygotowany na to i mechanicznie to jest lepiej chyba też rozwiązane i wiesz, co robić i tak dalej. Natomiast chodzi mi o, o samą fabułę, że ona stoi dla mnie, może tam później, bo, bo są wydarzenia, które, które, które nam coś sugerują, na przykład za każdym razem, jak wychodzimy z Magellana i wchodzimy do windy i podłączamy nasze dziecko do, do, do siebie, to Mamy ten przebłysk czegoś tam, nie? Tak, Jakiejś tam tak. wizji, która, która nie ma sensu z perspektywy yy, wizji z pierwszej części. No ale dobra, może, może, um, może teraz ja coś mylę, bo może, może ma. No nie, nie wiem. Yy, I to mnie w ogóle nie, nie przyciąga. W sensie, no okej. Okay. Yy, Chcesz się dowiedzieć, co jest prawdą? Ale tak, pojawienie się tych postaci, Rainy, tumorą, w ogóle nie czuję żadnej, żadnego parcia, żeby poznać ich historię. One są niby przy swoim Moim zdaniem jest takim, że pojawienie się tumorą jest intrygujące. Ale później kolejne sceny to są takie, że, że właściwie, wiesz, traktują tumorą jak, jak, jak dziecko takie, wiesz, dwuletnie, trzyletnie. A później taki moment jest przeskoku, że właściwie ona, jakby po tej takiej scenie, która jest bardzo fajna, kiedy się odpala w niej ta moc i ona jest bardzo widowiskowa i niektóre sceny są świetnie wyrezerwowane, ale tylko pod względem takim yy, wizualnym, nie, jako, jako kina akcji, mhm. to później ona się otwiera, nie, bo tam później jest taki moment, że ona ucieka, nie, my ją znajdujemy i tak dalej. No, teraz już ja, tu, ja to zaznaczę, że ze spoilerami będziemy... Ale tam, to, to, to, to, to nie jest spoiler, to, że postać znaczy, wyszła i no tak. poszedłeś za nią i ją tak. przeprowadziłeś później, to nie jest to nie są wydarzenia, które... Ja wiem, ale chodzi o to, że są ja pewne sobie... związane z tymi postaciami i ktoś może powiedzieć, że o, zradziłeś mi czy znaczy, ja to mówię tylko dlatego, żeby już tutaj uspokoić sytuację, że możemy mówić wszystko. Wiesz, wiesz o już na fale. Więc ja to zaznaczę. I jeśli ktoś po prostu Ja nadal uważam, nie że jest tak głęboko. Nic, z odpowiedzieliśmy do tej pory nie jest spoilerem. Nawet nie. No dobra, nieważne. I jeszcze nie jestem zaangażowany w tę historię. Jestem. Yy, no Trochę męczę tę grę. W sensie yy, przyjemna mechanika. Tak. Ale. Yy, jest coś, co, co mi psuje zabawę, tak jak powiedziałem. Um, to już nie ma tego elementu też nowości, ja to wszystko już widziałem tu jest trochę lepiej podane, ale tak naprawdę to, yy, to game, gameplayowo jest yy, lepiej ale to jest dokładnie to samo co w części pierwszej i je, to nie jest zarzut, bo ja wiedziałem co ja kupuję to też jak ja wiedziałem to będzie, to będzie symulator kuriera, ja wiedziałem o co w tej grze chodzi, tylko że nie ma tego efektu wow, że tej pierwszej tyrolki nie ma, nie ma wie, wiecie o co mi chodzi, to Mm -hmm. to, to, to straciło ten powab nowości, a elementy, które do, do są nowe, to są quality of life. To są takie tak. ułatwienia. Y tak naprawdę ja nie czuję... Y mm -hmm. Ale Ty znaczy, jednak no... mi otworzyłeś oczy, że ja teraz rezygnuję z tego pojazdu. Zostawiam go na Magellanie. E oczywiście nadal będę tam sobie ułatwiał w niektórych kluczowych momentach ten, ale od teraz idę na przełaj w tym sensie biorę drabinę, biorę te zaczepy, tak jak robiłem to przez tylko na początku, bo, bo, bo było takim moment że jak jak szedłem, ja mówię, o, tu mi się przydadzą, powiedzmy, połączę dwie drabiny, bo to jest taka nowość, że można dwie drabiny połączyć i idę. I tak chyba zrobię, że po prostu napakuję sobie tego sprzętu i, i, i wezmę ten, ten bagażnik, aerobagażnik, tam naładuję ten sprzęt i idę na nogach. No bo tak generalnie to, to w tym momencie nie, nie ma tej tajemnicy, która jest istotna, bo on, szczerze mówiąc to jest tyle tego właśnie takiego e, takiego beł, mm, to, to byśmy nazwali chyba technobełkotem, ale Jasne. wiesz, tego takiego weird science, tego co on tam wymyśla, wiesz, że, że te stany poronne, że dziecko do siódmego momentu zbija, się rozbija i co to mówisz. oznacza. Mhm. Tak, i dokładnie. I, i, i że te eudeki ja nadal, nadal Yy, znaczy ja rozumiem, bo jak gdzieś tam czytałem, ale nadal ta koncepcja tego, że Eudek jest połączeniem między tym światem, bo ma połączenie z plażą, więc jest połączenie... No bo jego mama więc... zmarła. Jak ta, on się ta. rodzi, I że to jest... dlatego, że ta, ta, ta matka, która go rodziła, już nie żyła. On był wyciągany z martwego ciała. To jest więc wstęp ten... powinien był połączony z, ze światem zmarłych, tak, że Mar można powiedzieć, dokładnie. więc był na tej plaży jedną nogą i więc wykrywa. Ale dla mnie to jest ciekawe, bo znowu mamy te Eudeki, ale jest ten y, odradek, nie? I ja nie wiem, czy ten odradek jest połączony po prostu z eudekiem, tak? I to na takiej zasadzie działa. Tak. Więc ja mhm. już teraz. Na tej więc, zasadzie więc, to działa. Tak. I to, jest, I to jest fajny gadżet, no nie? Tylko właśnie, że nie znaleźli innego sposobu, no nie, żeby to zrobić. No, tylko właśnie. Sam, te widzi, dziecię, ale to jest... sam widzi wynurzonych, dlatego że ma ten wirus DUMS. DUMS. Tak i to I nie może umrzeć, więc też właśnie wchodzi do tego i... No jest repatriantem. Tak. E, ja ci powiem, nie chcę naprawdę, bo mówię, jesteśmy w tym samym miejscu, jesteśmy na siódmym rozdziale. Obaj. Tak. I e. przed nami jest e, 10 kolejnych, więc jest nie jesteśmy w połowie gry. Ja sobie zdaję tak. sprawę, to że... Czwarte czas... Australii. E, no nie, ja tam mam pół Australii tam. No, na razie mam tę misję yy, z pizzą No jestem też na tej misji z pizzą teraz, tak. Także, no tu jesteśmy w tym samym miejscu. Ale jeszcze jej nie Prze... dostarczyłem, bo teraz się zastanawiam, czy nie zrobić tego, żeby nie dostarczyć jej w nocy, yy, idąc na przełaj, bo tam jest kwestia tego, że najlepiej w nocy, albo w, najlepiej w pojeździe. No to w pojeździe byłoby najłatwiej, nie? Tak no tak, bo ona nie może być, yy, bo drożdży na razie dostarczasz, tak? Znaczy to jest ten pierwszy etap, że wychodzę właśnie tam z tej kryjówki Hatmana? Dobra. To mi się wydaje, no to że... No ja ja, ja, ja to zrobiłem tak. na przełaj z, z drabinami, ale wcale nie jest jakoś trudno, bo w pewnym momencie znajdujesz wydepsaną ścieżkę, takie takie zakole. Też się przygotowałem, wiesz, wziąłem trzy drabiny, no nie, zaczepy spinaczkowe. Spojrzałem, jak to wygląda i ja mówię, dobra, to jest ta góra, idę, idę w górę, i tak naprawdę chyba tylko jedną drabinę rozłożyłem, a reszta już tam była. No niestety tak to wygląda. Ja jestem tak. strasznie rozczarowany, że to jest muszę wie, sprawdzić yy, sprawdzić poziomy trudności czy przypadkiem jak sobie nie podniosę to nie zmniejszę ilości interakcji i tych przedmiotów od innych graczy bo no, mi to psuje autentycznie zabawę szczególnie te wydeptane ścieżki, gdzie kiedyś i, ta mechanika była dostępna w jedynce. Ja coś tylko kojarzę, że ona była. Tylko, że tam to tak nie wyglądało, że było normalnie. W pewnym momencie to te, te wszystkie małe głazy, które, od których się możesz potknąć, one są wyzerowane na, na, na prostą drogę. No to jest, to, to powtarzam się, ale to psuje mi bardzo roz, roz, rozgrywka. Eee, I mówię, nie jestem zaangażowany w fabułę, bo tak jak powiedziałeś, jest trochę tak na bełkotu, to wszystkie te rzeczy są, się dzieją wokół Eee, tak naprawdę tego, co już wiemy, to jest dopisywanie pewnych, pewnych rzeczy. Wątek Eudeków, dzieci, które zostały poświęcone na rzecz sieci chiralnej, jest bardzo ciekawe. I to, eee, I to skąd tak naprawdę kim jest Lu, skąd się wziął Lu jako, jako mhm. dziecko. Hmm. To, to, to, to mnie intryguje na tyle, że ja tę grę skończę. Bo tak. gdyby, gdyby tego wątku na przykład bardzo mi się nie podoba, wątek Fragile, w sensie mm, ona, ta postać teraz, która siedzi na, na fotelu Kapitana i pali papierosa i się pojawia w tam w pewnych momentach, straciła dla mnie cały swój urok, magnetyzm. Nie to, że dla pali, bo to to mam, ale chodzi mi o ten cały. Ta... E... No, tajemniczość. Tajemniczość wiesz, to... i, i wiemy, jaki tam był ona miała background, bo to poznajemy jej historię, ale ona była w zupełnie jakiś takim inny sposób przedstawiona w tej pierwszej części. Bardzo mi się nie podoba ta postać Dolmana. W sensie to jest fajny gadżet, ale jest dla mnie zupełnie niepotrzebny. On fabularnie nic nie... On trochę prosi. nie pasuje, nie? On trochę nie pasuje do, do, jest... do tego świata, że że wszystko jest takie pompatyczne, wiesz, ten, a, a tu mamy po prostu... Ja nawet nie, nie, nie pamiętam, jak to było wytłumaczone, że no skąd się wziął Dolman. To jest facet, który potrafił swoją, swoje ciało opuszczać. I no, chyba raz tak opuścił, że już nie miał do czego wracać i wrócił do, do lalki. Mhm. No jest fajnie zanimowana że to jest taka animacja, wydaje się, że jakby był poklatkowo zanimowany, gdzie wszystko jest płynne, a, tak, tak, tak. E, a on jest po, poklatkowo. To jest całkiem fajnie zrobione. Bardzo ciekawą postacią. E, tylko ja się domyślam, że to jest e, tutaj spoiler. Ten, ta postać tego żołnierza, który mówi coś, co jest interpre, interpretowane jako Nirwana, ale on nie mówi Nirwana na pewno. Tak. On, on, on, chyba, chyba, jeszcze, jeszcze tak. on chyba mówi swoje imię, Nil a że no. mówi to z jakimś takim dziwnym akcentem, to on to, to swoje imię i nazwisko mówi, a on to interpretuje na Konirwana Natomiast wydaje mi się, że to jest ojciec Lu, ale nie jestem na 100% pewien. Ale tak mi się wydaje, no. że to by to by. Ale, było... co? Bo, bo, ale, ale ja nie wiem, czy, czy pamiętasz, yy, jak, jak, jak, jak jeszcze pamiętasz fabułę, mi się wydawało, że ta postać, yy, yy, którą grał Matt, yy, Matt Mikkelsen, jego się nazywał, że to że czy to on nie był ojcem Lu? Bo ja nie pamiętam dokładnie tego. On miał Unger na imię. Tak. I w ogóle na początku myślałem, że to będzie jakiś taki, że to jest młody ten Unger. Bo on nawet tak trochę podobny jest do, do tego. Oczywiście to jest jakiś inny aktor, ale tak widziałem pewne cechy takie twarzy z tej, tej, tej aparycji i mówię, kurczę, to, to mógłby być ten Dobra. młody... E, Matz Mikkelsen. czyli znaczy, Matz Mikelsen w jedynce, Unger, czy tam miał Cliff Unger, czy jakoś mm -hmm. tak. Tak, Cliff, on, Cliff, dokładnie. On był ojcem, sama, dlatego jak podłączał EUDECa, to widział Aha. sceny e, ze swoim ojcem, dlatego mi się trochę nie pasuje to, co teraz jest. Okay, okay. E, że jak podłączamy mm, Eudeka, to chyba widzimy teraz sceny z przeszłości e, tak mi się wydaje. Widzimy w przeszłości Lu. Tylko widzisz, tam jest kwestia tego, że to nie jest tak naprawdę Lu. No, no właśnie. Lu jest, jest i to na jest, plaży. Y, Albo nie tak. jest, ale no. mamy, mamy chyba no właśnie, co jest, jest Higgs ośmiornica. 1 wie. Ośmiornica jakaś jest w, tej, w tym, bo jak jest bardzo zły stan, zadowolenia lu, to on się zmienia w oszczędzornicę. Widziałeś to? No. Zaczy, widziałeś chyba tego? był taki moment, że widziałem, gdzieś macki się pojawiły takie i, to, i chyba to Jak... widziałem, ale ja nie doprowadzam do takiego stanu, takiego totalnego, wiesz... Ja, przy... totalnego... ja, ja, miałem, ten, ja miałem tę sytuację przy walce z drugim bossem, gdzie tam miałem taki moment, że on mnie zdzielił matką i e, ja tam przeleciałem jakąś tam sporą no. odległość i nagle tam widzę, że coś jest, się, coś jest nie tak i później jak już po walce chciałem uspokoić, tam jest na czerwono wszystko i podniosłem pojemnik, tam była ośmiornica. No, no to ciekawe. Znaczy, no jakieś takie macki, nie? Coś takiego. Mhm. Mm mm -hmm. Bo mi się wydaje, że tam, był tak, bo taka była scena, że właśnie e, sam myśli, że to jest lu, a, a Deadman nie, prawie się wygadał, ale oni wszyscy mówią, nie, nie, nie mów mu i tak dalej. To taki, taka zmowa milczenia. Ale yy, widzisz, mi się wydaje, że generalnie, generalnie nie ma, nie ma aż tak tej dużej takiej tej głównej tajemnicy, która by, która by sprawiała, że chcesz poznać hmm. po prostu zakończenie, bo, bo uznajesz, że to zakończenie, da ci ten klucz który wyjaśni Ci wszystko. Oczywiście tak nie jest, bo ja skończyłem grę i tam wiesz, wszystkie się te pojazdy pojawiły wyjaśnienia, kto jest kim, kim jest Emelia, kim jest pani prezydent i tak dalej, i tak dalej. no nie. Tam było mnóstwo, mnóstwo takich elementów, a tutaj ja nie wiem, co tak naprawdę jest tym motorem napędowym dla mnie do, do odkrycia tej tajemnicy. Ja, nie, ja, nie, ja nie, nie zniechęcam się, ja nie mam takiego, że, że po prostu bym to rzucił, że, że gram na siłę, ale tak się zastanawiam tak, że pierwsze, pierwsze to było, że po prostu frajer nas prosi o to, żebyśmy przyłączyli Australię, przyłączyli Meksyk, ona prowadzi teraz nowy biznes i generalnie to jest ważne, żeby ten świat, który wcześniej myślałem, że jest zniszczony, że nie istnieje, że jednak połączyć go. Nie? No bo to jest ta sieć realna, to jest jednak nadzieja dla, dla ludzi i, i, i tak dalej. tak dalej. No ale później wchodzą te, te wątki, nie? znowu się pojawia Higgs, znowu się pojawia element tego takiego zagrożenia, ale szczerze mówiąc nie wiem, co jest dla mnie głównym motorem napędowym. Dla mnie głównym motorem napędowym jest to, czym był powiedzmy główny wątek w jedynce, czyli trzeba podłączyć ten nowy świat do sieci hiralnej, bo to jest przyszłość dla ludzkości, no nie? Connecting people to jest ta główna idea, to jest ta szansa dla ludzkości, żeby, żeby przetrwać, nie? No tak, no tak, I tu, tylko, że... I tutaj ten wątek Lumi gdzieś, gdzieś zanika, wiesz, ja nie myślę o tym, no bo I ja i się trochę łączenie, łączenie tych, tych, to jest taki... E... Ja, nie, ja nie, nie wiem, czy to mogę nazwać fabułą. W sensie, to jest mechanika, e... no tak. czyli musisz dojść do punktu i coś im zanieść, i wtedy otwierasz dalszą część mapy to, to, tych ułatwień nie możesz tego nie zrobić, żeby, bo, bo wtedy nie popniesz fabuły, ale fabuła to jest to wszystko, co się dzieje z bohaterami, tak naprawdę to, czy y, ty w tym punkcie jest ktokolwiek, to, to nie ma najmniejszego znaczenia, bo te interakcje z tymi punktami to są mechaniczne, nie? Mhm. Ja na przykład y, jak, jak sobie pamiętam na tyle, co, co, co sam był wychowywany przez panią prezydent, Tak? W jedynce. Dowiadujemy się, że Bridget, która odpowiada za ten cały projekt sieci chiralnej. Ona była prezydentową, wychowywała sama, i była ta Amelia, która się pojawiała w tej czerwonej sukience i stary zabij mnie, ale ja. Ja pamiętam to tak, że ona była jednocześnie. Miała jakąś inną formę, ale była jednocześnie tą, tą duszą pani prezydent i jednocześnie to była córka prezydent. Ja tego tam już teraz tak dobrze nie pamiętam. Ale coś takiego nie. było, że ona była przyrodnią siostrą sama, bo ona była jakby prawdziwą córką pani prezydent, ale jednocześnie miała tą, tą duszę prezydent po tej śmierci. kurdej starej. to jest właśnie to, że... Ja sobie tego nie przypomniałem, ale też nie puściłem sobie w filmiku, bo tak chyba tam jest jakieś przypomnienie, co nie? To ty to, to, to Jest, jest, nie? ja to obejrzałem. Ono jest zrobione w slajdach, nie jest nie w jakiejś animacji i tam jest chyba 17 takich slajdów i tam jest y, wyjaśnienie, y, że to jest w cudzysłowie tak, adoptowana siostra y, sama, nie? Ale to jest y, y, to jest generalnie y, Jakieś, jakiś byt, jakaś persona stworzona z tego z tego K Bridget. Ale ja, ja tego H i okay. K, czy jak to tam się nazywało, no, nie K. rozróżniam. Więc to jest ja więc też... generalnie to jest to jest tak jakbyś... Jak, K jest dusza, yy, H to jest ciało. Chyba tak to było. Tak. także Ja bym powiedział, że to jest po prostu jakby klon, który ma swoją świadomość e, tej, tej Bridget. Ale nie, nie taki bezpośredni klon, tylko w tym, tym, tym świecie, nie wiem, jak to się... Tam pewnie to jest nawet wyjaśnione. Nie może to było tak, że, yy, że to... Yy, w sumie to yy, pewnie powinienem doczytać, no nie? Yy, bo, bo się nawet nie nad tym nie zastanawiałem. Wiem, że to był taki, yy, taki moment, niby, że miał być takim twistem, nie? Że to był ten twist w tym wszystkim, że, że dowiadujesz się, yy, kim jest yy, Amelie. Nie? Że, że, że, to jest, że to jest postać yy, właściwie tej prezydenty, nie? Tylko już nie pamiętam dokładnie, jak, w jaki sposób ona, ona powstała, ale jakoś tak też, też ona chyba też ma ten Dums, nie? To, to samo, co, co, co ma ten sam. Mhm. Więc, więc też mogą mają te swoje... Znaczy to jest w ogóle ciekawe, myślę, ten motyw z plaży. Jestem w ogóle yy, zastanawiałem się, no nie, z, z, czego, z czego wynika pomysł na tą plażę, żeby to było ten ten, ten, te, te zaświaty, nie? że, że były akurat reprezentowane przez plażę i zastanawiam się, czy ta nazwa, no nie? Death Stranding, to dar, darcie śmierci, które odnosi się, bo to też chyba gdzieś tam czytałem, że to jest po prostu y, wydarzenie, w którym y, chyba ryby jakoś nieracjonalnie y, dążą do, do tej autodestrukcji przez wychodzenie na plażę, nie? czyli tego nienaturalnego środowiska. nie, Już że hmm. pamiętam dokładnie. Y, Chodziło chyba o powodę, to, co jest nazwane te, te, te wieloryby, które tak. E, było takie w latach 90 chyba, taka, taka, chyba 60 wielorybów wypłynęło na jakąś plażę. Coś takiego, nie? Było, było takie, no takie wydarzenie. E... Tak. Ja się... no więc więc to, jest, to jest ciekawe w tym wszystkim, no nie, że jest ta tajemnica, ale uważam, że, że pierwsza gra była takim absolutnie pod tym względem, no wzorem, którego się tutaj nie da nie dosiąść. Bo mhm. na przykład jak miałeś Phantom Pain, Metal Gear Solid, tam też się Otwierało to wszystko od jakiejś takiej tajemnicy. Jeszcze ta kwestia zmiany głosu, no nie, bo tam Keith Hatterland podkładał głos, a nie, nie, nie hater, więc, więc to już intrygowało fanów, niby to później było wyjaśnione fabularnie, ale no kad te takie twisty tego typu, to, to Kojima bardzo często robił, bo na przykład moja ulubiona gra Metal Gear Acid, nie, na PSP, te dwie części, to no tam się też gra, nie, nie tym Snake'em, którego znależam. Ja nie jestem w ogóle ekspertem met Metal Gear'a. Ja, ja ale jest tam... niekanoniczny, ale... także tutaj, tutaj nie możesz nie. u nas poza kanonem. No też tego, pewnie tak, nie. to prawda, to prawda. Ale, ale... ale właśnie w Phantom Penie też była taka fajna tajemnica w tym wszystkim i, i, e, no i była quiet. No były takie momenty, nie? Ja, I, I tu ja czasami ja są momenty. Ale ja trafiłem piesz... na bardzo ciekawą, ciekawą, tutaj też polecam e, słuchaczom, e, Jakiś czas temu, ostatnio. Jakiś czas temu trafiłem na filmik, gdzie był data mining zrobiony i trzeci, trzeci, powiedzmy, rozdział gry i inne zakończenia, inne e, sceny. Takie w, w powiedzmy, scenki, cut-scenki były w 30% skończone. E, poszukajcie sobie tego. Jest cała brzesza fanów która pracuje pracowała w zasadzie nad, nad tym nad lore Metal gira i oni rzeczywiście tam się dokopali do ciekawych rzeczy które są w tej grze pozostawione także to tak, przepraszam, że ci przerywam ale to chciałem, bo nie, mi nie ciekłoby bo mi to. natomiast nie, ja, ja miałem mniej do powiedzenia akurat, niż, tak? ja, ja bym jeszcze wrócił do Death Stranding 2 bo, bo trochę nie chciałbym, żeby to wybrzmiało że to jest zła gra bo ona jest pod wieloma względami no dużo lepsza niż jedynka, w sensie mechanicznie wygląda fenomenalnie, bo nie powiedzieliśmy o tym e, nic. A ta gra jest przepiękna. I ja wracając do... E, bo gram w... E, nawet nie gram w... Gram w performance mode. Nie, nie gram w... Żeby o. jakość była. I gram w 60 klatkach. A i tak jak wróciłem do e, po, po, po weekendzie z Dev Stranding do Monster Hunter Wilds, to mi się Monster Hunter Wilds nie wyglądał, nie, nie, nie, nie prezentował tak super. Mm -hmm. e, I miałem taki moment, że mówię, co jest grane, nie? Przecież ta gra była śliczna, ale jednak to jak wygląda Dev Stranding, no to jest bajeczka, no to jest po prostu przepiękna gra i, i to jest fotorealizm. Tak naprawdę. To jest, to jest no Tam są fotoreal... takie ujęcia, szczególnie na początku, że wchodzi ta kamera i to wygląda jak po prostu było normalnie nakręcone film. Później jest ta uda. Właśnie po postaciach bardziej widać, że to jest gra. Ale, ale pejzaże potrafią być ultra realistyczne. I nie, no no czasami i... z jakimś z aberracją chromatyczną. To jest I po prostu rewelacja. I niestety te wszystkie hologramy i to wszystko co inni gracze zostawiają, to, to że się świecą nam odciski stóp yy... I to używanie tego, tego naszego o kratka, tak? Mhm. Mm, no kratka. To, to, to, to, to rzeczywiście nas wybija z tego fotorealizmu. Ale są te momenty, gdzie. Wow. Mom, pięknie to jest zrobione. Super muzyka, jest trochę inna ścieżka, trochę wchodzi więcej, bo tam. Mm, a bawisz się tym playerem? Ustawiasz sobie swoją playlistę? Nie, jeszcze tego nie robiłem. Już wiem, że to, to, to, ta opcja jest, natomiast przyznam się szczerze, że tego nie robiłem. Eee, gram na słuchawkach. Tak jak grałem w pierwszą część, grałem też na słuchawkach wtedy. Teraz mam lepsze słuchawki. I to, jak te, te dźwięki są zrobione, to też jest mega dobre. Naprawdę fantastycznie się chodzi. Rzeczywiście yy, trochę nas omija, bo grałem jeden wieczór bez słuchawek i bardzo dużo nam, nasz kontroler daje sygnałów różnego rodzaju. Nie wiem jak ty grasz, mm -hmm. ale... Znaczy ja, ja, gram, to... ja gram bez słuchawek, znaczy w sensie czyli, dźwięk z, tak, TV. Czyli, ale masz yy, no, DualSense, czasami zapominam, bo, bo niewiele gier to wykorzystuje, ale tutaj... Że, e... że ma dźwięk, yy, bzyczek, tak? W sensie. No, to jest masa rzeczy, które, które ci sygnalizują, bo haptyka też jest bardzo, bardzo mocno rozbudowana. E, dźwięki, mm, no super to jest. To jest naprawdę według mnie rewelacja, to co się dzieje, jeżeli chodzi o warstwę dźwiękową i warstwę graficzną. E, naprawdę się gra bardzo przyjemnie, ta walka jest lepsza, jest dużo więcej opcji, jest wirtualne powiedzmy, tak jak były VR missions dla Snake'a, Pierwszym i chyba w drugim mhm. Metal że tutaj mamy też helm, że sobie zakładamy, i możemy takie różnego rodzaju kursy przechodzić, małe misje na czas, ale też możemy sobie potrenować różne rzeczy i, i wykorzystywać różnego rodzaju bronie, których nie, niekoniecznie byśmy wykorzystali w grze. No super to jest. To jest mhm. bardzo dużo fajnej pracy włożonej w te, w te, w te mechaniki ulepszenia ich. E, tylko, że mówię, no dla mnie e, niekoniecznie e, to, że ta gra stała się dla mnie za łatwa. Jest spoko. Mhm. Nie chcę mówić, że przyciągał mi tam poziom trudności, bo mówię, de Stranding nie był jakoś tam szalenie trudno. Był pracochłonną grą, ale, ale dużo mi przyjemności zabierają inni gracze i to jest dziwne. To jest to, co sobie chwaliliśmy poprzedniej że o, ktoś ci pomaga drogę zrobić, ale to nie było. To nie było, przynajmniej w moim wypadku, to nie była taka skala. Tak. A ja tutaj już w pierwszy wieczór, jak wszedłem do gry, to ja już miałem e, bardzo dużo pomocy pozostawianej przez innych graczy i czasami się zastanawiałem, czy jest sens coś budować, bo ja już widzę na przykład, e, że gdzieś tam stoi wieża obserwacyjna, gdzieś stoi schron. Mm. To, więc mhm. mam to, to budować. Ale to nawet do... z tych wieży tak specjalnie to nawet nie trzeba korzystać. Ja doszedłem do wniosku, że te wieże są absolutnie zbyteczne. Szczególnie, no, że mamy tego dolman. dolmana i, i podchodzisz do, do tego i tam sobie tym dolmanem rzucasz i, i możesz zrobić dokładnie to samo. Więc, a nawet jeśli wchodzę na teren wroga, no to przygotowany, właśnie to powiedziałeś, mam kilka worków z krwią w, tam, w tych kieszeniach użytkowych, więc mogę ich mieć nawet sporo. Mam mamy kilka karabinów, mam te dodatkowe w plecaku yy, magazynki, czy te pojemniki na magazynki, nie? jakby jestem przygotowany na to, że wchodzę i robię tam Rambo, nie? Mm -hmm. I y, nawet się zastanawiałem, czy, czy ta gra nie jest bardziej Metal Gear Solidowa, niż poprzednie dead Stranding, jest. pod względem właśnie tego, tylko jest trochę mniej tej walki, nie? Wiesz, jest coś, mniej skradania też więcej... takich, mm, tutaj nie ma tylu mechanik skradania, jak było... Ja się bałem wtedy bandytów, że mnie gdzieś zajdą, że mnie gdzieś otoczą. Nie, że, że nie ma mnie... takiego chyba przyklejania się na przykład do ściany, no bo mamy, mamy plecak też, nie? I to, to, to inaczej sam wygląda, ale, tak. ale nie ma tego czołgania się, nie ma... Um, no, mhm. tego nie możemy robić. Tutaj albo omijamy ich szerokim łukiem, gdzieś tam w trawie się chowamy i możemy, nie wiem, no tam pojedynczo ich zdejmować tam tym, tym, tym tą linką naszą, tym związywaniem, ale na przykład zastanawiałem się, jak była taka sytuacja, że ja bandytę zostawię obok rzeki. I tu jest też taka fajna mechanika tych podeszk po potoków. Czy go nie porwie, tego ciała się nie utopi i gdzieś dojść do rozproszenia w zupełnie innym miejscu. Jestem ciekawy, czy to jest. Czy muszę tego poszukać. Niekoniecznie chcę coś z tym eksperymentować. Ale ja, jak się, pamiętasz, jak, jak rozpróżnienie wyglądało w jedynce? Oprócz tej eksplozji, czy tam jakiś krater, został, już nie pamiętam tego. Zostawał krater. Nie. I, znaczy, Wydaje mi się, że, zostawał... że, że Wszystkie świetne pomysły, które miał Kojima, to on już zrealizował. Że to jest dokładnie to, co powiedziałeś. Rząd po prostu dokłada te pomysły, których nie wykorzystał w pierwszej części, bo, bo też pewnie był zobligowany do wydania tej gry w jakimś tam okresie, to był chyba wtedy Exclusive Sony. Ja nie wiem, czy Destiny teraz nie wychodzi na Xboxa. Yy, czy, czy wyszło? Nie. Ja już, czy też się nie orientuję. Ale, ale yy, generalnie to był, to był Exclusive, bo początkowo na PlayStation 4, dopiero później wyszła wersja na PC. Tak, tak? i na PC wyszła w tej wersji chyba... Yy... Znaczy były dwie wersje. Była normalna i ja mam normalną i była też Director's Cut. Ale nie wiem, czy już od razu można było kupić czy nie, ale jak, ja mam grę z, y, z epika, bo, bo, to była, bo ta gra była w pewnym momencie zadawana y, za darmo w Epiku. Okej, okay, ja wiem, to, że na pewno Dev Stranding było, e, było w Game Pass'ie, w e, Director's hmm. God, nie? E, I on na pewno jest na Xbox'a. Znaczy może ja po prostu, wiesz, tak dawno nie zaglądałem na Xbox'a że każda gra, którą się dowiem, że jest na Xboxie, mnie zaskoczy. Chyba, że jest ale wydawana może, przez Microsoft. Ale mówię, może oryginalny Death Stranding rzeczywiście był, był na PC-ta też wydany, bo ja pamiętam, że jak wszedł na, na Xboxa, to nie wiem, czy nie był w Game Passie. Na pewno był któryś w Game Passie przez jakiś czas, ale na pewno Death Stranding na Xboxie był w wersji Director's Cut. Mhm. nie, nie, nie, nie. nie. Nie chcę na to jakoś tam wiesz, jakiś... Znaczy już teraz y, szybko sprawdziłem. Y, premiera na PlayStation 4 8 listopada 2019. No wiem. Y, premiera na Windowsa 14 lipca 2020, czyli można powiedzieć, że jakieś tam, nie wiem, 7-8 miesięcy później, 8 miesięcy później. I PlayStation 5 wersja na, na, y, na y, 2021. 20. I teraz tak. Luna, czyli na, tak usługa y, chmurowa Amazonu, Xbox Series XS 7 listopada 2024 rok. No, czyli powiedzmy znowu 8-9 miesięcy temu, czyli można powiedzieć, że 5 lat po, play, po PlayStation 4, nie? Premiera. Ciekawe, że tam się ludzie y, zainteresowali tą grą po takim czasie, bo, bo myślę, że warto. I dlatego ja nie chciałbym tutaj, drodzy słuchacze, y, mm -hmm. Mówić, że to jest słaba, czy to jest naprawdę bardzo dobra gra. Mnie nie zaangażowała. Trochę też dlatego, że yy, ja cały czas siedzę w Monster Hunterze i yy, doskonale yy, też pewnie wiecie, bo zapowiadaliśmy to poprzednio, że była aktualizacja. To się zbiegło w czasie. Aktualizacja do, yy, do Monster Huntera i Death Stranding 2, premiera. No ale, ale to, to, to tam już na marginesie, że tam mam jakieś odciągnięcie z, tego, z tej strony. Natomiast mówię, no ja, nie, ja się w tę grę w porównaniu z jedynką tak bardzo nie zaangażowałem. Nie porwała mnie ta gra do tego stopnia, żebym o niej myślał. Ja po prostu wracam do domu i zastanawiam się, a, połączę dzisiaj Death Stranding 2, pogram dwie godziny. Ja pamiętam, że um, były takie momenty, bo ja grałem w tę grę tylko kiedy moja córka spała. I ja pamiętam mhm. doskonale, że ja zarywałem całe noce na dostarczanie tych paczek. E, I później, wiecie, zasypiałem gdzieś bawiąc się z nią, zasypiałem gdzieś na podłodze, e, no jajca, mhm. e, bo byłem, byłem jak ten sam zmęczony. Mm. Mhm. No ja ale... to rozumiem, bo ja też teraz w nocy, ale to pod podbija tą atmosferę, wiesz. I aczkolwiek teraz znowu, no, to tak jak teraz sobie myślę, że, że yy, no faktycznie, no nie, nie robi na mnie, znaczy nie boję się, wiesz, nie ma tego, nawet jak jest taki moment, yy, jak idziesz, yy, jest taka ścieżka, którą idziesz do tego samotnego dowódcy i ona jest właśnie taka, że wymienia się ta atmosfera, że no się chyba nie szedł, chyba, że na oko, jakoś na okrągłą drogą, to właśnie. tam jest ten moment, że wy, wy, wynurzeni się pojawiają i to jest tak, że ja pierwszy raz jak szedłem, no to faktycznie szedłem tak, wiesz, po cichu na kuckach, jak, jak mogłem... I to wstrzymywałem oddech, pieśń, żeby... No. żeby Też tak, tak żeby mnie tylko nie, nie wyczuli, nie? Nie podeszli do mnie. No bo nie, nie wiem, ale później bo tak, że jak już tam jechałem tym samochodem, to to automatycznie jak magnes na nich działałem. Oni przychodzili, pojawiła się kałuża smoły, ja, ja szybko wychodziłem z samochodu, jakby nawet chciał złapać, tego strzepywałem, nie? Odchodziłem, dwa, trzy granaty, dobicie tego i, i zero, nie? Wiesz, jakby... I znowu brzmi jakbym, jakbym e, narzekał na poziom trudności, który mógłbym teoretycznie zwiększyć. A ja nie lubię zwiększać poziomu trudności, ja tylko bo ja chcę zagrać. W ten, Gramy na optymalnym, ten, ten zaproponowanym tak, przez twórcę. Tak, I, tak, tak, Może to jest, ale to, jest, to jest... Ale tak sobie myślę, że dokładnie jest to, co powiedziałeś, że znajomość jedynki i powtarzalność pewnych elementów tym sprawia, że my... Jesteśmy odporniejsi, mamy grubszą skórę, jesteśmy lepiej przygotowani i być może tak to powinno być. Może to jest właśnie ta idea tego, że jesteśmy my już nie jesteśmy... jak ten Sam Bridges, tak? Tak, my nie jesteśmy nie, Sam jakimś tam kurierem, który dopiero zaczyna, tylko my już jesteśmy Sam bridge sporter. Dokładnie. I to jest to. Jeszcze jedna rzecz, która e, moim zdaniem trochę jest e, lepiej zrobiona, mechanicznie, to są te pojedynki z bosami. W sensie, ja pamiętam ten pierwszy pojedynek z bosem, tak powiedzmy, był czwarty węzeł, do którego się zbliżaliśmy na tym wschodnim wybrzeżu. I ja zapamiętałem to w ten sposób, że tam jest taki strasznie chaotyczna ta walka dla mnie była. Mhm. A Nie uważam, żebym był jakoś, miał mniejszego skilla niż teraz. Tylko, że gdzieś tutaj to, to lepiej działa to wszystko. To no, no nie chcę mówić, że, że łatwiej jest, bo to nie jest jakaś tam szalona różnica między pierwszą a drugą walką. Yy, znaczy, pierwszą walką w jedynce, a pierwszą walką w dwójce. To jest mniej więcej ten sam, ten sam przeciwnik, powiedzmy nawet, nie, tylko inaczej tak. wygląda. Ale mniej więcej chodzi o to samo, ale nie wiem, lepiej się jakoś mi walczyło to. W porównaniu z tymi moimi wspomnieniami. Także te ułatwienia, quality of life są też ułatwieniami dla gry? Może tak jak mówisz, może ja źle szukam, może to, to co jest najważniejsze to jest właśnie łączenie świata, a ja szukam dziury w całym i powinienem się cieszyć z tego, co, co sobie robię, e, właśnie, że łączę te wszystkie punkty i, i powinienem być szczęśliwy z tego powodu, no ja jestem trochę rozczarowanym fabułą, chciałbym, żeby to było coś, coś głębszego, to są chyba moje ostatnie słowa do, do tak. czasu, aż gry nie skończymy, bo już więcej chyba nie ma sensu. To rzeczywiście, no może nie. Nie, nie, nie. ja myślę, że takie... jak, przy, jak się okaże, że, że, że będzie po prostu jakieś takie uderzenie, no bo widzisz, to jest to, co żeśmy śmiali się ostatnio, że Kojima powiedział, że gra za bardzo się podobała i musiały zmienić. I może to jest ten efekt zmian. Więc, ten, więc może jak przejdziemy tę grę i, i następnym razem, nie wiem, czy za tydzień, czy za dwa spotkamy się tutaj, żeby znowu o Destiny 2 porozmawiać, to też diametralnie zmienią się nasze, nasze nasze spostrzeżenia, bo będziemy już w tej drugiej połowie i tam może się okazać, że pojawią się zupełnie jakieś nowe mechaniki i będziemy się musieli uczyć tej gry. No ta góra, na, na śnieżona góra kusi i mam nadzieję, że tam nie będzie tak, że ja wejdę, yy... no będę u jej stóp i będę widział, że są już po prostu pociągnięte te wszystkie Tyrolki. Mam taką naprawdę wielką nadzieję, że, mhm. że będzie te zdobywanie tej wielkiej góry i prze, prze, prze, prze, przez, przez nią przejście będzie takim wow momentem dla mnie. Dokładnie. No. To może tym optymistycznym akcentem drogi Rafale, pozwól, że zakończę. Dziękuję ci bardzo serdecznie za, za, za rozmowę i na wiele tematów, ale też przede wszystkim o Death Stranding. No, otworzyłeś mi w kilku aspektach nawet oczy, więc będę na. na, na nie, inaczej zacznę grać yy, tę tam, tam, yy, moją przygodę, do tego siódmego ty, rozdziału. Wiesz, ja też dać. jeżdżę tymi pojazdami. Ja tylko dwa razy poszedłem z wózkiem z tym tym. tym. Mm -hmm. To nie tak, że ty jesteś jakiś. Wiesz, ja też jak mogę. Szczególnie, że yy, mam bardzo podobny system grania co ty. W sensie mógłbym popędzić. Każdy mieć ten, ten, hmm. ten, ten schron na jedną gwiazdkę rozwinięty i już nie, nie wykonywać kolejnych zleceń dla nich, nie zbierać tych paczek, tylko przejść do przodu. No ale jednak się staram tym ludziom pomagać w tej grze. I tak, dostarczać ja ciepłą bieliznę. Na tym, to jest mało opłacalne, tak. Jakieś sadzonki tutaj, tu jakieś te. raz miałem tylko taką sytuację, że musiałem coś odzyskać i to były materiały jakieś niebezpieczne i, i była sytuacja, że się po prostu potknąłem uderzyłem, to mi wypadło i to eksplował, i to był taki prawdziwy game over. Nie taki, o. że wiesz, że jestem ten, tylko ja nie musiałem wczytać ostatni, ostatni save, nie? No. A, bo miałem takie a... sytuacje, że jechałem samochodem i wjechałem w drzewo i po prostu te, te kruche, ten kruchy ładunek się rozpadał, albo coś się działo, ale to tylko kończyło powiedzmy to zadanie, nie? A tak, nie, tak. nie żeby taki był game over, game over. Ale jeszcze jest jedna rzecz, którą chciałem cię zapytać, już naprawdę jak i kończymy, bo jest tak. jedna, Dobra, skłamałem. Jest jedna. Jeszcze jedna sekwencja, która mi się szalenie podobała. To jest ten deszcz ognia i przedzieranie się przez. Mhm. Mm no właśnie, jak przez... powiedziałeś, pożar. Ja myślałem, że jakiś budynek pożar, nie? Jak mnie pytałeś jakiś pożar, więc ten. A później, jak zobaczyłem właśnie ten to przejście, to mówię, o, coś ciekawego. I to jest taki to trakt jest dobry dla, moment. Dla, dla deszczu, nie? I to jest dobry moment. Ten, ten deszcz takich dziwnych z plaży. Meteorytów. No, meteorytów w kształcie yy, rekinów, ryb yy, spadających z nieba, które zapalają. się wiesz, no... ja nawet nie zwróciłem uwagi? Ja po prostu jechałem tak, to tym są pojazdem ryb. i unikałem, yy, i po prostu patrzę i mówię, o, jakiś meteoryt uderza, no nie? No to muszę objechać. Ty jechałeś pojazdem, a ja szedłem na pieszo i używałem tego działka na smołę i gasiłem Próbowałem gasić ten pożar i przedzierałem się to na, przez to na pieszo. O, okej, okay, no. okej. Okay. No, Czyli zupełnie ja, inne podejście, zupełnie, zupełnie inne Ja przeszedłem to na pieszo i to było naprawdę fajne doświadczenie, gdzie na końcu to jest, poznajemy umiejętność Rejni, i to było naprawdę bardzo, bardzo odświeżające. W sensie mm -hmm. pod, to było taki mm, to było taki, powiedzmy coś, co mnie wyrwało z tego e, e, ewentualnego znużenia, i drugie mhm. to było przeniesienie się e, już do świata zmarłych i poznanie e, no, tego Nibel. No, no ni lat tam, tak, tak. I wyciągnięcie kokonu e, z Tumorą. Także to, to, to, to były dwa takie momenty, które mnie gdzieś tam wyciągnęły z tego marazmu ewentualnego, ale mówię, nie chcę mówić, że to jest mm, jakiś taki ten moje, moje zmęczenie nie jest takie jakieś takie przekreślające, bo ktoś inny może zupełnie inaczej to, do tego podchodzić. Ja, ja się nie zaangażowałem w fabułę, chociaż ona i tak jest lepsza na przykład niż tam ta w Monster Hunterze, nie? E, a, ale no po prostu, no gdzieś tam może to nie jest ten czas, jakoś może zimą się fajnie w to grało mi, nie wiem. Teraz też były takie one nas upały i w bloku, w betonowej płycie e, no ciężko się to znosiło, jeszcze Ehm. O. Mhm. granie w coś, co cię jakoś tam szalenie nie, nie, nie wciąga, to też nie było jakoś super przyjemne, ale to jest bardzo piękne, piękna gra, bardzo dobrze brzmiąca e, z masą fajnych rzeczy i, i nie chciałbym, żeby ktoś, ktoś moją opinią się zniechęcił. Ale myślę, że taka opinia jest trochę potrzebna, szczera i widzisz, wyrażamy tę opinię, sami kupiliśmy tę, tę grę, więc jakby Kojima nie może wymusić na nas, żebyśmy tę grę przeszli, zanim tę opinię wyrazimy, bo nie wiem, czy słyszałeś taką plotkę, że jeśli ktoś dostał grę do recenzji, to żeby recenzja się pojawiła. To, to, to, to chyba tak w PSX w artykule chyba Marcina Kosmana e, taka informacja padła, że żeby wyrazić, czy napisać recenzję, trzeba potwierdzić, że się grę przeszło, żeby poznać tą fabułę, więc może jest no może, już takiego. Może, że wiesz, na, na końcu, końcu powiem, dobra, z... warto było, nie? Wszystko. Tak, dokładnie. Pierwsze jest... jakiś godzin to był tutorial jak Final Fantasy, nie, ale później gra się rozkręca i te ostatnie ale cztery to prawda. Godzin. 24 godziny z nami jesteśmy na etapie nawet nie połowy i nie sądzę, żebyśmy mieli chociaż nie wiem połowę gadżetów, które będą jeszcze. Coś tak czuję tak? naprawdę. Na no to liczę. Bo ja tam widziałem. Na no to liczę, że ono pojazdy latające nawet. No, są pojazdy, lotodeski są. Yy, bo ty możesz jechać na tym, na tym wózku takim do ciągnięcia, to możesz sobie na nim zjechać. I jak deskorolka, tak, ale deski. też widziałem, ja widziałem. gify i takie krótkie filmiki. To tam się dzieją niesamowite rzeczy. No dobra, nie będę tej nic hmm. mówił. No to na pewno. No to, no to już mnie rozbór zbryć, moją ciekawość. Dziękuję ci jeszcze raz, Rafale, dziękuję wszystkim ja tobie... drogim słuchaczom. Jedno słowo organizacyjne, że bardzo dziękuję za, za pomoc serwerem. Jeśli ktoś jeszcze chciałby wpłacić, no to, to informacje są wszystkie w opisie odcinka, ale ja myślę, że sprawa będzie zamknięta w ciągu tygodnia następnego odcinka. Zrobię już podsumowanie, więc naprawdę wszystkim serdecznie za, za tę pomoc dziękuję. No i co drogi Rafale? Słyszymy się za tydzień. Cześć. Hej. Tak jest. Na razie. Cześć.